Witam Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 658, ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman, a ze mną jest Rafał a akasik Witaj Rafale. Cześć Damian, dobry wieczór, dzień dobry słuchaczki i słuchacze. No to zaliczyliśmy e, hat-tricka e, <laughs> co tygodnie, e, co tydzień udało nam się e, na, nagrać. E, trochę rozpieściliśmy naszych słuchaczy, ale e, no tak przedświątecznie mi się wydaje, nie? Prawda? trzeba raz na jakiś czas. Wiesz to myślę, że ten okres przedświąteczny to będzie się nam ciężej zebrać i spotkać w wirtualnym studiu i tak sobie pomyślałem, że skoro, skoro możemy, mhm. to nie ma sensu przeciągać i róbmy podcast. mnie, że, że te odcinki można słuchać nawet tam, powiedzmy, z, z opóźnieniem, bo nie, nie, nie komentujemy jakoś specjalnie newsów, chociaż, znaczy, no, stresztą mi się zdarza, tak? Moglibyśmy na przykład skomentować Black Friday, którego ja w ogóle nie odczułem, więc ja nie wiem, jakie. Ty, ale czy... w ogóle na gogu, co się stało w Black Friday? To znaczy, ja sobie zajrzałem, bo miałem ochotę y, na Heroesy, mhm. Okazało się, że tam miałem heroesy, ale um, te ceny podskoczyły w Black Friday w ogóle. Znaczy, w sensie w tym, ty, tym okresie, tak. um, przed, przed Czarnym Piątkiem, one były tam na poziomie najniższa cena w ciągu 30 paru dni to było na przykład tam 13 zł, a w Black Friday w, ten, w tym okresie. Chyba 20 coś? Dwukrotnie? No znaczy ja to... Ja to y, znaczy na początku wydawało mi się, że to jest przypadek, że ktoś tam wrzucił, ale też, też tak zauważyłem y, i też myślałem, że możemy nawet, jak mamy jakieś dramy szukać, no to jest chyba największa drama. W ogóle te, ten brak pr, y, prawdziwych, czarnopiątkowych promocji i to, że też y, na Gogu, nie wiem, być może to jest taki niefortunny czas... Y, na miejscu ludzi decydujących, yy, kiedy te ceny powinny wzrosnąć, to bym poczekał po prostu na, na po, tak tydzień po czarnym piątku, ale faktycznie no, gry, które kosztowały. Ja mówię o indykach, takich, albo o starych grach, o klasykach, takich, które. Bo te, które są nowe gry, one mniej więcej tyle samo kosztowały, co wcześniej, bo one mogą. Nie, za... klasyki, o Heroesach mówię tuce ja chyba. I... Ja widziałem chyba Lion Heart, yy, taka, taka gra yy, izometryczna yy, RPG. Yy, Zawsze gdzieś mi chodziło o tą żeby w nią zagrać, ale wiesz, jak to jest taka gra, nie tylko że gra króliczek, a to jest taka gra, którą ja ją widzę, widzę, że są te promocje, czasami są nawet takie, że ta gra jest prawie za darmo, ale jak mówię, no nie, to jest duży erpek, nie ten, nie ten moment, jakieś inne gry mnie odciągają i zawsze ma jakąś wymówkę. Ale kojarzyłem cenę przed, I tak odpaliłem po prostu ten, ten parę, parę stron z moimi takimi grami z, z tej listy życzeń, no i zauważyłem, że faktycznie te ceny wzrosły dwukrotnie, a najlepsze jest to, że takie super promocje, które GOG robi, to właśnie nie są w, w, w piątek. Znaczy w ten czarny piątek, nie w Black Friday. Mhm. Tylko nie robią czasami takie minus 80, minus ten. To już są te promocje, które nawet Steam robi. Jeszcze te wyprzedaże świąteczne, wyprzedaże, nie wiem, letnie, wyprzedaże jesienne i tak dalej, tak dalej. To są te najlepsze momenty, gdzie się uzupełnia wiesz, tą swoją kolekcję gier, i nawet jak kupisz 10 gier i w 9 nigdy nie zagrasz, to przynajmniej masz takie przeświadczenie, że nie wydałeś na niej jakiejś tej, tej, tej pełnej ceny, więc one mogą sobie tam w tej w twojej bibliotece, na tej wirtualnej półce siedzieć. No i właśnie też zauważyłem, że, że z tym... Ale zresztą ja mówię o tym takim odczuciu tej, tego, w cudzysłowie, święta na ulicy. I nie udało się chyba, oprócz tego sloganu, Czyli taki, wiesz, taki ma mamienia klientów w tym, że może będzie fajna okazja, jakby przekuć tego z Ameryki. Bo w Ameryce faktycznie tam możesz trafić na świetne okazje. Dlatego tam ludzie biją się przed, w, w trakcie i po nawet e, zrobieniu zakupów w tych wszystkich największych sieciówkach, bo tam kupujesz, nie wiem, super telewizor, nie wiem, no tak szeno powiedzmy, 70-calowy za 200 dolarów, nie? Powiedzmy, no tak, tak strzela, może nie ma nawet tych promocji, ale chodzi mi o taki poziom yy, tej oszczędności, czy ten taki poziom okazji. A ja wyszedłem mhm. na ulicę, poszedłem do kilku sklepów takich, wiesz, nawet nie będę, żeby im nie robić przykrości, na nie wspomnę. Znaczy tych sklepów nie ma w Polsce, ale to są takie sklepy, które, które ktoś, kto, kto tutaj mieszka albo mieszka w, w Wielkiej Brytanii może kojarzyć. I też zobaczyłem, że zrobili myk świeże naklejki z cenami poprzyklejone i e, mniej więcej tak, że kosztowało coś o 20% więcej, a znaczki nowe, że wszystkie tytuły są przecenione o tam 20%. Nie? I taki, nawet taka tabelka, która ci tłumaczy e, ile zyskujesz, kiedy na przykład coś kosztuje 11 euro, to ile tam naprawdę płacisz przy kasie. I wiesz, tutaj nie ma tego prawa, które funkcjonuje w Polsce, że musisz mieć Cenę sprzed 30 dni podaną. Najniższą. Więc, więc ten zabieg działa. Może działać. Nie? To jest taka stara y, psychologia. Nie? To, to, to wiesz, co się bardziej opłaca. Nie? Dwa produkty za połowę ceny, czy jeden kupujesz, drugi dostajesz gratis. Nie? I to też jest wiesz. To jest niby to samo, ale czynnik psychologiczny, co najlepiej działa na klienta. Y, czasami nawet y, brak produktu. Znaczy, o! Żeby nie skłamać, poszedłem do sklepu, y, taki jest jedyny sklep, który sprzedaje gry, on jest też sprzedaje zabawki, się nazywa Smycz, to mogę zrobić reklamę, bo oni naprawdę mieli y, dile czarnopiątkowe. i kupiłem y, Star Wars Outlaws, którego jeszcze nie zainstalowałem i kupiłem za, no, moim zdaniem bardzo dobrą cenę Mind's Eye, y, za 13 euro. I... To jest gra, w którą zawsze chciałem zagrać, ale wszyscy mówili, że to jest paździerz, że te, ta gra w ogóle nie nadaje się do niczego, że została wydana z mnóstwem błędów i trzeba czekać na te, patrze, patrze, patrze. No i tak sobie pomyślałem, że tyle czasu już minęło od premiery, że to chyba jest ten moment, w którym, w którym warto zagrać i później chętnie, chętnie o niej porozmawiam, no ale powiedzmy, że z moich wszystkich takich okazji to była chyba jako, jako jedyna, która, która faktycznie mogłaby pod ten, pod ten pod te okazje się pisać, nie? A ty coś sobie kupiłeś ty właśnie w ten, nie, na jakiejś takiej promocji? Coś znalazłeś takiego ciekawego, czy, czy raczej po prostu, może najwyżej poczekasz na ten a nie dzisiaj powinien być Cyber Monday? No. Nie, wiesz co, ja kupiłem znaczy, kupiłem sobie grę, o której będę dzisiaj mówił, ale ją kupiłem wiesz, tydzień wcześniej, mhm. chociaż tutaj to już był Black Week u nas, także <laughs> By się Była w bardzo, w bardzo przyzwoitej cenie w pudełku. Zapłaciłem. Ona no, chyba nawet nie była mm, jakoś bardzo przeceniona, bo nie ma wysokiej ceny. Mimo, że oceniam ją bardzo wysoko i będę ją oceniał bardzo wysoko. Mm -hmm. a, I to wszystko, wiesz, to jakoś tam mm, niespecjalnie. Jak człowiek kupuje cały czas na promocjach, to niespecjalnie ten Black Friday coś w jego życiu zmienia. Tak. Także dokładnie. Całe życie bo... moje to jest Black Friday. Bo kupuję komiksy na Gildi, w tych wiesz, cenach mhm. minus 30% okładkowych. Eee, i, I raczej czy na, na Allegro, czy to wiesz, także ja tego nawet specjalnie nie szukałem. Mhm. Eee, gdzieś tam mi się rzuciło w oczy. Też w czasie Black Week akurat to tak wyszło, że mi się kończyły cho, yy, prozaiczne rzecz, kapsułki do zmywarki i wyczaiłem taniej, ale to, to wiesz, to podejrzewam, że gdybym mm -hmm. kupował nie wiem, gdzieś na AliExpress, to jeszcze byłoby taniej. To tak. Ja ostatnio zastanawiałem się, czy z AliExpress sobie nie kupić nowego ekranu do telefonu i nowej baterii, ale mm, gdzieś ta dostawa byłaby jakoś bardzo późno, nie wiem. Bateria to chyba nawet w styczniu, więc po prostu Machnę na to ręką i, i, i nie kupuję, bo jeszcze to, to mam wrażenie, że w ogóle Amazon się zamienia w taki AliExpress. Że tam to prawda, nie ma już. Ciężko jest odróżnić, co jest sprzedawane normalnie przez Amazon, a co jest sprzedawane przez jakieś y, wiesz, firmy Krzak albo, albo jakieś inne podsklepy. Y, jeszcze jesteś w stanie gdzieś tam sobie odfiltrować, co faktycznie Amazon ze swoich magazynów wysyła. Ale, mm. ale do momentu, w którym ja nie złożę zamówienia, to ja nie mam nawet tego komunikatu, czy coś jest nowe, czy nie. Czasami się pojawia, że to jest coś używane i tak dalej, więc zakładam, że może to jest tak, że jak nie jest napisane, że jest nowe, to jest nowe. Ale, ale miałem tak, że kupiłem ten mikrofon, na który nagrywam, na którym nagrywam, i on. Ja dopiero później, że to był jaka, jakiś zwrot yy, do magazynu jakiś ten, bo, bo nawet się dziwiłem czemu to pudełko jest brudne, czemu to. Wiesz, wszystko chodzi, no nie. Ja testowałem ten mikrofon i on niby działał, no nie? Tam mam jeden problem z nim, ale generalnie nagrywa, nagrywa, nie? I kupiłem go za mniej więcej połowę ceny. Myślałem, że w ogóle jakiś świetny deal robię. A to się okazało, że, że faktycznie to jakieś pomagazynowe i też tego nie było widać. Ja dopiero później gdzieś miałem krokie, krok, yy, tym yy, małymi literkami doczytałem, że to mniej więcej tak wygląda, że... Yy, Stary, ja mam inne, inne przykłady. To jest... Amazon jest pełen tego chłamu, co jest... Na temu, czy tam może nawet nie na temu, po prostu tych, tych takich skamowych rzeczy, które mają zdjęcia zrobione przez AI, czy zdjęcia, grafika jest zrobiona w AI tego przedmiotu. No tak. I od razu widzę coś, co, co by na przykład było coś cieka czymś ciekawym, bo tak myślałem o jakichś tak już prezentach. Mhm. Mimo, że jeszcze list do Mikołaja nie był napisany, to myślałem, że tam żeby coś kupić tak. córce y na przykład Ghibli i, i wszedłem na Amazon, bo wydawało mi się, że no, jeżeli by były jakieś licencjonowane produkty, czy nawet nawet może niekoniecznie licencjonowane, ale nie chciałem, żeby to był chłam i po prostu rzeczy tam to to samo, co na co u Chińczyka, nie? Tak, tak, tak, tak. I niestety yy, w niektórych przypadkach to się obawiam, że już nie ma tej kontroli jakości, Wiesz, bo no, bo na przykład czego nigdy bym nie kupił i teraz nawet obawiam się, czym, czym to kupił w ogóle w, yy, w sklepie Amazonu, nie? To są karty pamięci. Wiesz, te SD, microSD i tak dalej. Bo w nam przypadki, że ludzie myśleli, że zrobili dobry interes, bo kupili tanio kartę, okazało się, że tam jakieś to indeksowanie, czy jakieś takie, wiesz, było felerne, że pokazywało, że karta ma powiedzmy 128 gigabajtów, nie? A tak naprawdę miała 4. I oni robili zdjęcia, robili zdjęcia, bo niby Wiesz, on zapisuje, tak? Nazwy plików są zapisywane, ale później, jak chcesz otworzyć to wszystko, to lipa. I, i mhm. są to prawdziwe dramaty, no bo, bo ludzie wiesz, mają mnóstwo jakichś zdjęć rodzinnych, gdzieś na trzaskali te zdjęcia, a nagle się okazuje, że, że tego nie ma, nie? Więc, no ale to są, są pojedyncze przypadki, no nie też nie chciałbym e, jeszcze tak narzekać, nie? Bo nadal, nadal jednak z Amazona korzystam. E, złożyłem ostatnio preorder na tą Amigę 1200, bo normalnie w sklepie, tym zwykłem kupować, bo zawsze była ta cena odpowiednia, to jednak musiałem w tym przypadku y, iść do Amazona, bo, bo y, akurat tam nie mieli, nie? Ale Amazon przynajmniej nie, nie, nie ściąga od siebie pieniędzy do momentu wysłania paczki. Czyli to nie jest tak, że płacisz z góry i czekasz pół roku, aż ci ktoś coś wyśle, nie? Tylko, tylko spokojnie, wiesz, jakby, y, tak normalnie priory powinny wyglądać, nie? Tam jakieś zabezpieczenie dajesz, no bo dajesz swoją kartę, czy mhm. bo mają, a w normalnym sklepie to zawsze było tak, że jak kładasz priorytetę, to płacisz tak, nie wiem, 5%, 5 ceny albo nie wiem, nawet jakieś takie symboliczne, yy, jakąś symboliczną kwotę, żeby tylko zabezpieczyć to. No więc, yy, więc czekam. No ale to taki, to taki wstęp, to jest ta luźna <śmawia> rozmowa o różnych rzeczach, o grach. Ale zapytam cię w takim razie, yy, drogi Rafale, jak spędziłeś ten, ten ostatni tydzień ostatniego nagrania, w co, w co grałeś? Co, co ci zajęło najwięcej e, czasu i naj, najprzyjemniej ci się grało. Mam dwie gry. Jedną maluteńką, mm -hmm. drugą właściwą. E, od czego chcesz, żebym zaczął Możemy od maluteńki, bo ja też mam jedną maluteńką i później przejdziemy do twojej dużej. Okay. Kto, czy tak, przeplatamy się. Czyli zacznijmy od tej twojej pierwszej no maluteńki. Uh, thank goodness you're here. Uh, indyk od dwuosobowego studia z Wielkiej Brytanii, cold Supper się nazywają. E, to jest gdzieś, mm, tak mi się wydaje, e, chyba z północy w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek no, nie jestem na, na 100% pewien, e, bo sprawdzałem to w zeszłym tygodniu, już zapomniałem. <laughs> e, natomiast e, jest to bardzo ciekawa bardzo prosta, ale bardzo zabawna równocześnie przygodówka, gdzie tak naprawdę używamy tylko jednego guzika do wykonywania wszystkich czynności, którymi możemy wchodzić w interakcję, ale właściwie to jest tylko jedna czynność, czyli bicie pięścią. I nasz bohater jest takim maluteńkim, Mikro, znaczy może nie mikroskopinem, ale maluteńkim sprzedawcą, który jedzie do fikcyjnego e, miasteczka e, Barnesworth e, i tam ma spotkać się z burmistrzem. Burmistrz jest zajęty, więc wychodzi chłopak na miasto i, e, i wszyscy mu dziękują, że o, dobrze, że jesteś, a teraz nam pomóż. I musisz mm, tym, tym jedną swoją interakcją rozwiązywać problemy mieszkańców. I to jest, to jest e, po pierwsze taki bardzo abs absurdalny mm -hmm. e, humor, taki totalnie e, od czapy. byś brytyjski. Ta, to, no właśnie, czy to jest brytyjski humor. Wiesz, ja trochę tych brytyjskich seriali oglądałem, ale to było 20 parę lat temu. To był ten taki moment mojej Pierwszej fascynacji to było, jakbym byłem dzieckiem, to było Alo alo mm -hmm, tak. Później było e, Co ludzie powiedzą, Jaś Fasola, nie? Mm -hmm. I to jest zupełnie inny humor niż tutaj. Bardziej bym porównał, jeżeli już mam do czegoś porównywać, to do e, Liga Gentlemanów albo po polsku na wizji jeden leciał ten serial jako Pcim Dolny, mm -hmm. niż do Czarnej Żmii. Może Mała Brytania bardziej tu chodzi w te, yy, okay. w te rejony. Little czyli... Britain, ale dzisiaj już by nie nakręcili Little Britain. <laughs> nie, ostatnio ostatnio musiał się tłumaczyć z jakiegoś tweeta jeden z tych, z tych otwórców Ale jacy jak to w ogóle, bo tam David Williams i ten drugi zapomniałem przepraszam, jak, jak się nazywa. Ale Little Britain to jest taki serial, który, który dzisiaj by się już nie wyjażył, ale oni jeszcze zrobili kapitalny taki. taki, taki znaczy, ja bym nazywał spin-offem. O, o, o liniach lotniczych, o lotnisku. Nie wiem, czy kojarzysz. Mm -hmm. Nie, nie kojarzę. Kapitalny jest, kapitalny. I w ogóle tak plastycznie oni zawsze się potrafili wcielić. Ta, ta jedna osoba, ona potrafiła się wcielić i w, i, w, i w gościa, i w dziewczynę, i w osobę Yy, taką czy nie chcę nawet mówić teraz, bo teraz to nawet nie wypada mówić w jaki typ osoby, ale to jest niesamowite. Yy, little no to tak tylko wspomniałem, bo dla mnie mi się otwiera. Ja kiedyś, o jeszcze, tak przepraszam, że taka, taka odskocznia, ale kiedyś jak zamykali księgarnię tutaj, tak, jedną z takich większych, ona oczywiście przyszła restrukturyzację, udało się mocalić, ocalić, ale ona yy, wysprzedawała całe zbiory po taniości i właśnie mam wersję audio, taką radiową Little Britain, w takim limitowanym wydaniu, w takim to są, to jest, te to to odcinki są na, na, na krążkach CD, tam jest jeszcze jedno mhm. chyba takie dodatkowe DVD taką, z takimi wywiadami w postprodukcji, no nie, tam opowiadają o, o, o tym, co, co tam robi. świetne w ogóle, świetna rzecz, nie, a kupiłem to za grosze, no ale to jest właśnie to, trafić na taką, taką dobrą okazję, no ale... Jak ja słyszałem, to od razu mi się przypominałem w ogóle sceny. Nie tam e, jedyny taki taki w, w miasteczku <śmiech> w wiosce, bo taki, taki sketch był. No ale dobra, dobra nieważne, przepraszam. przepraszam. E, wracając do, do, do tej Wracając do, do samej gry, e, no to jest um, na, na wskroś brytyjska, bo ona nabija się właśnie z takich e, brytyjskości. Jednocześnie została bardzo dobrze przyjęta przez krytykę, bo wygrała grę chyba na 21 rozdaniu brytyjskich Game Awards. Była nominowana jako najlepsza indie do złotych joysticków. Mhm. I teraz tak, to jest taki typ humor, jak powiedziałem, absurdalny i i te wszystkie twoje powiedzmy zadania są właśnie tak trochę w takim epizod, znaczy nie epizodycznym, ale sketchowym, że, że mamy sketch mm -hmm. tak jakby te wszystkie y, mikrowątki się układają w skecze i takie trochę rolling joki, ale jednocześnie tutaj mamy bardzo surrealistyczne momenty, że na przykład y, jesteśmy tacy mali i nas rzeźnik wbija w kawą mięsa i my poruszamy się w, w plasrze jakiegoś tam mięcha i mamy interakcję z takim mięsnym światem, albo musimy mm, wydoić krowę i to też jest po prostu jedna z najlepszych scen. Ja, ja się ze dwa albo ze trzy razy ja się popłakałem ze śmiechu. E, dodatkowo ona jest taka właśnie y, obrzydliwa, lekko. Mhm. To jest taki, taka obrzydliwość y, w sensie, no nie wiem, znowu porównam do innego dzieła popkultury, do krowy i kurczaka. Mm -hmm. To jest tego typu obrzydliwość. Ale y, utrzymana właśnie w takich e, bardziej mm, mm -hmm. rzeczach typowych dla Wielkiej Brytanii, tego ich obrzydliwego jedzenia, tego jakiegoś takiego mm, dziwnego elementu brytyjskiego mówiąc o nie chcę mówić no ale element chodzi mi o, o grupę ludzi tak, tak, tak. którzy no nie wiem e, są, są nie wiem elementem też humoru na TikTokach mm -hmm. na przykład A kojarzysz tak, takiego rysownika komiksów y, Dave'a pilki on robi właśnie tego Dogmana albo Captain no, Underpants y że to mi tak graficznie mi by, podchodzi pod to. I nawet ten humor jest taki podobny. Oczywiście te komiksy są dla, dla dzieciaków. Dzieci? Nie. Yy, dla takich... e, nie. Znaczy, ty, wiesz co, byliśmy na Dogmanie w kinie i byliśmy i, i po, po tym mm, sensie Młoda dostała pierwszą część Dogmana. E, nie, to nie jest moim zdaniem mm -hmm, to. E, mówię, to, to jest y, może gdzieś tam ty widzisz, bo lepiej znasz niż ja. Zaczy, mój syn to sobie ale... w pewnym momencie właśnie... Znaczy nie, że zażyczył, on po prostu... Czy... Wytatuował na nie, On tam, Czytał po prostu masowo te książki, bo to jeszcze są no to. tam i takie inne tam serie, tam Catman chyba jest, w ogóle jest tego dużo, no nie? i jest, jest, jest Wimpy Kid, pamiętniki Wimpy Kid'a, takie, znaczy ja nie pamiętam dokładnie okay. tych polskich tytułów, bo wiem, że polskie wersje też ma, nie? ale tych książek po prostu mnóstwo, one są takie bardzo przystępne i one mają też taki absurdalny humor. Ale to jest taki humor, jak ja bym powiedział, to wiesz, że o pierdzeniu, no nie? Ale jak dzieciak czyta i też no. słyszy, że po prostu gdzieś się śmieje, że ktoś tam puścił bąka i to jest taki, no dobra, no jego to śmieszne. Jeśli jego to śmieszne, to znaczy, że autor dobrze targetuje mm -hmm. swoje, swoje opowieści, twoje, te historie. I, I tutaj po prostu te kreska mi tak się wydawało. właśnie szczególnie do tego chyba Wimpy Kidan. E Podobna, nie? Więc, więc. Ale jest skoro to tutaj zły trop, to, to, to, to, to może właśnie winny. Znaczy, ja znam tylko z pierwszego tomu dogmana i z tego filmu, i ja bym tutaj tego nie szukał, tego porównania, dlatego że słabo może znam. Mhm. Ty wiesz, też w dogmanie, no jasne, no jest, jest facet z głową psa. Co jest tacy zabawne, ale, ale jednak ta, ten poziom e, graficzny mhm. jest bardziej stonowany e, w przypadku Dogmana. Tutaj mamy no, z, zupełnie innego kalibru. Mówię tak jak, nie wiem, czy oglądałeś krowę Kurczaka kiedykolwiek. No to, to jest to nie? Klasyka taka. Tak, tak, mhm. tak. Jedna taka z lat 90. I, I to jest, to jest ten powiedzmy kierunek, w którym bym e, naszych słuchaczy ustawił, że jeżeli się czegoś macie spodziewać, to właśnie tego typu. No i słuchajcie, no to jest, to jest zrobione naprawdę z wielką pasją. Ja, e, w ogóle w sam, samo intro, sam początek, bo te, te, ta przygodówka ma e, coś, czego się już praktycznie nie ogląda, ale ma zrobione intro i to intro jest zrobione z takich właśnie nagrań e, z lat 80, 70. Brytyjczyków na ulicach, zupełnie inna Brytania niż to, co teraz możemy sobie oglądać. No jeszcze przed, przed powiedzmy rozszerzeniem Unii Europejskiej, ale dodatkowo co jeszcze to, to jest współczesne, ale odbierasz to trochę, tak mi się wydaje, nie jestem osobą, która kiedykolwiek mieszkała w Wielkiej Brytanii, ale ja na przykład gdybym Gdybym miał określić, to bym powiedział, że są właśnie jakieś lata 90, 80, coś w tym rodzaju w tej grze niż, niż współcześnie, ale chyba to jednak jest współczesność, bo tam gdzieś jakieś rzeczy na przykład na targu, to bardziej bym właśnie upatrywał współczesności niż, mhm. niż gdzieś tam jakichś zamierzchłych dekad, nie? No ja jestem super zadowolony. Wbiłem platynę. O, to, e, aha, się, na PlayStation. Tak, na, nie na, nie na. tak, tak, tak, tak na PlayStation. E, i bo to było w plusie, mhm. e, chyba tym listopadowym. Tak, chyba to było w plusie listopadowym, a e, bo gra jest z zeszłego roku. A chyba teraz będzie miało premierę na Xboxie, właśnie w najbliższym tygodniu, albo trochę później, będzie wychodziło na Xboxa, jest też na PC, oczywiście i na Switcha, mhm. ale, ale na tego Xboxa trochę później trafia. No Dla mnie, mimo że mówię, te czasy, kiedy ja tak mocniej siedziałem w takim brytyjskim humorze, to, to było no, bardzo dawno temu. Mhm. Um, to było bo za 20 lat temu jak byłem na studiach yy, wtedy bardzo mocno. Python yy, był taki, nie? Taki młodość. Tak, ale a, a, a akurat yy, no to Monty Patona to w telewizji to jeszcze wcześniej oglądałem. Czy tak. nawet... mi się wydaje, że Monty no. Python tak falami tak wraca? Że wiadomo, że oryginalny Monty hmm. Python to lata 70. nie pewnie. Jakoś tak, nie? Ale A, w Polsce... Akurat. oczywiście Tego nie pamiętam, ale tak. W latach 90. był na pewno w telewizji i, i ja wtedy też go oglądałem. Mm, ja zapomniałem chyba, jak ja bardzo lubię brytyjski humor. Jakoś tak e, raz na jakiś czas obejrzę brytyjski film mm -hmm. i, i bawię się dobrze. Za każdym razem praktycznie. Mi się skecze z brytyjskiego ale... humoru w rolkach pojawiałem czasami. Na nie, mm -hmm. nie wiem, czy widziałeś ostatnio, bo to jest tak, że jak ktoś widział jedną rolkę, to okazuje się, że ona jest po prostu wiralowo wysyłana wszystkim. Była ta taka z Wilhelmem Tellem. Nie wiem, czy, czy kojarzysz. Co ma strzelić w jabłko na głowie syna. Okay, no. I wiesz, i tak nie. wiesz, poci się naciąga, no nie. Wszyscy tak w napięciu patrzą, co się dzieje. Puszcza cięciwe strzały. To nie była kusza, to był bałuk właśnie w tym przypadku. Aż nie pamiętam. I jest. No się po... tak, ale w, jaka, w tym sketchu mogło to być zmiana. Bo... A, okay. I jest. Perfekcyjnie to jabłko, no nie, po prostu przekuł na... Na wylot, kamera od, właśnie, a tam po prostu za 20 strzał bitych w ciałka. No, taki absurdalny humor po prostu, no nie. Wiesz, ale no, to ja uwielbiam takie rzeczy, bo tam jest po prostu e, dużo takiego właśnie tego absurdu, nie? Który, który na początku e, jakby czekasz na tą puentę, i bo zawsze dobry dowcip puenta musi być na końcu, nie? Ale ty nie możesz się tej puenty spodziewać, bo jeśli się spodziewasz puenty, to to cię nie, roz, nie rozbawi. Nawet jeśli, nie wiem, aktorzy byliby mistrzami slapsticku i tak dalej, bo są też tacy, nie? Na przykład jest Chevy Chase, który jest niesamowitym fizycznym komikiem. To samo z Jim Carrey, nie? Oni, oni fizycznością też cię roz, rozbrają, nie? Oni nie muszą specjalnie opowiadać ci dowcipu, oni nie muszą ci czegoś sprawiać, jakiejś historii, tylko on wchodzi w rolę i po prostu no ty już pękasz, nie? tak Ostatnio też Jim Carrey i internet przypomniał mi jego, no fantastyczne impresje, tak to się ładnie mówi? Impressions, wiesz, naśladownictwo innych aktorów, okay. nie? I, i, I czy Clint Eastwood, czy, czy Jack Nicholson, no to jest po prostu to jest genialne, genialne. No i kończąc, jest fantastyczny dubbing, eee, to oczywiście tylko Oryginalny Nie ma polskiej wersji Ale wydaje mi się, że Grę można spokojnie Przechodzić Nawet z taką średnią znajomością angielskiego Bo bardzo dużo Jasne, jest uparte Na humorze słownym, ale To wszystko jest bardzo mocno Sądzone w, tej, w tym humorze graficznym I w kontekście Także wydaje mi się, że Te dowcipy Za każdym razem dojdą Absurd sytuacji jest no, Ponadnarodowy mhm. I kolejna rzecz, że Jak rozgrywka Wygląda, bo tak powiedziałem jedna, jedna, Jeden sposób na interakcję z otoczeniem, To bijemy wszystko z piochy, Ale jest to Korytarzowe, w sensie Mimo, że my całe miasteczko sobie zwiedzamy To te przejścia są Tak poukładane, że zawsze mamy Jedno wyjście tylko z lokacji i to wydaje mi się, że służy no w ogóle tej samej narracji temu, jak te te, te dowcipy, rolling joki y są po prostu kontynuowane i żeby no, no, trafić na odpowiedni, w odpowiednim momencie no, to musi być jednak e, taka, a nie inaczej to poprowadzona. Mm, ja polecam. Naprawdę fajna rzecz. Maluteńka. Dwa wieczory maksymalnie e, Będziecie się dobrze bawić, jeżeli lubicie taki humor, a jeżeli nie wiecie, czy lubicie, to sprawdźcie, bo, bo to jest coś, co no, no, unikatowe, na, na tak mi się wydaje przynajmniej, bo to nie jest point and click, a, a też tempo tej gry jest, jest super. I jest masa rzeczy takich poukrywanych, gdzieś tam, wiesz, śpiewające szczury, mm -hmm. czy, czy, czy gdzieś tam takie małe, małe smaczki, jak uderzymy w ścianę i, i, e, i się rozwali ściana i zaraz coś tam otwiera sklep i zaczyna sprzedawać meble, używane meble, robi sklep z używanymi meblami, a to jest mieszkanie jakiegoś typa w ogóle, nie? Także <głos> <głos> Także yy, naprawdę bardzo fajna rzecz. Mm -hmm, mm -hmm. To ja znowu też e, mam grę, tylko ona wyszła niedawno. A jeszcze raz powtórzę tytuł, bo e, może ktoś na mm -hmm. początku nie usłyszał, to przepraszam, cię przerwałem. Mm -hmm. Thank goodness you're here. Thank goodness you're here. E, na wszystkich platformach z tego co mówisz, bo na Xboxa wychodzi, więc. E, tak jest. Więc każdy będzie Nie można się czuć wykluczonym. Wykluczono się, mogę, że e, mogą czuć posiadacze PlayStation, bo Keeper, e, studia Double Fine, gra, przy której nie pracował i sprawdzają chyba, że mi ominęło, Tim Schafer nie pracował przy tej grze. Nie pracował? Nie, nie widziałem go, nie był ani, ani lead, ani pomocniczy, ani ten. W ogóle tak jakby Double Fine e, miało drugi zespół, który pracował nad Keeperem, a reszta, nie wiem, pracowała nad... E, jakimś innym Broken Age, nie wiem, kontynuacją jakąś albo coś w tym stylu, więc y, to jest ciekawe, nie? Bo y, zawsze mi się wydawało, że, że y, to nazwisko Tima y, jakby podnosiło w jakimś tam stopniu y, zainteresowanie tytułu, a ten tytuł niestety, bez jakiejś takiej specjalnej promocji, y, bez jakiegoś takiego echa, Przeleciał, się pojawił. No, jak to masa rzeczy na Xboxie. Nie? No właśnie, właśnie. A to jest, to jest bardzo ciekawa gra, bo koncepcja jest prosta. Czy to jest, powiedz mi, e, czy to jest gra o, o smakoszu piwa? Nie, nie, ale, okay. ale blisko, no, to bo to jest gra o życiu. Zmyliły. A, a smakusz okay. piwa to jest, to jest taki. Albo The Keeper to też może być. Yy, yy, znaczy to z, z angielskiego zast, zastanawiają się, jakby jak to było mm, można tłumaczyć, nie? Bo the keeper to ktoś może być ktoś, kto, kto trzyma, ktoś, kto, kto jest e, takim, jak mówisz, że masz dziewczynę i e, she's the keeper, nie? Że to jest taka, którą, wiesz, warto mieć, to jest ta, ta przyjaciółka, to jest ta jedyna, nie? Tutaj można to interpretować, bo the keeper to jest, to jest gra generalnie, w której wcielamy się w, w, w latarnię morską, która pod... O, to Prze przestrzeliłem. A, totalnie. To, i to, jest, to jest gra drogi, taka piękna gra drogi yy, przez niesamowite, barwne, ale czasami też mroczne krainy, no świetnie z, y, zilustrowane. I, no, I przez to, że y, jak zacząłem grać w tę grę, no to ja, ja już jakieś podstawy, znaczy jakąś wiedzę miałem na, na jej temat, no bo wiedziałem, że się wcielamy w, w latarnię morską i wiedziałem, że Pewne możliwości, które my mamy jako ta latarnia są ograniczone. Ale to jest jak w każdej grze. Nie? Pewne rzeczy dopiero są w trakcie odsłaniane. Tam się wszystko rozwija. Więc generalnie jakbym miał tak powiedzieć to tak. Powiedzmy ten, ten początek jest taki i dosyć prosty. Nie? Że, że wydaje ci się, że co tam możesz robić. Po prostu to jest taki symulator chodzenia. Chodzisz tą, tą latarnią morską, która ułamana z oderwana od tej skały, na której była, pod tego właśnie, tego wydarzenia. Ona gdzieś tam ożywa, yy, zyskuje takie nóżki, yy, jakby krabie albo pajączki, nie wiem, jak to nazwać, ale to są takie cztery nóżki i ona sobie po prostu idzie. I na początku to jest taka po prostu spokojna, taka gra, gdzie tą interakcję z otoczeniem mamy poprzez tą lampę, którą my mamy, nie? I to jest taki no tam można pewnie dużo interpretować, nie? Że, tam, że to światło, nie, że, że światło daje życie, a mrok to jest, to jest śmierć nie? I, my, i my wiele rzeczy rozwiązujemy, bo to jest też taka, że w pewnym momencie pojawiają się te zagadki środowiskowe, nie? i te środowiskowe zagadki rozwiązujemy na początku właśnie w taki sposób, że my gdzieś naświetlamy jakiś punkt, skupiamy to światło, mamy pod, pod, pod przyciskiem pada możemy. Nie, bo nie tylko kierujemy prawda, tą, tą naszą głową, że się tak wyrażę, tym, tym światem, ale też później możemy koncentrować to światło na danym punkcie i wtedy się sensie coś dzieje, ale bardzo szybko zyskujemy kompana naszej podróży. Taki, taki ptak, to jakiś pelikan zielony, nie wiem, może to nawet przypomina jakiegoś takiego prawdziwego ptaka. No i to też w pewnym momencie... Yy, służy nam w rozwiązywaniu jakichś zagadek, czy jakiś przedmiot podnieść, czy, czy coś przekręcić. Więc ta gra się rozwija i muszę przyznać, bo ona nie jest długa. To jest jakieś 5 godzin, no mi zajęło chyba pięć godzin przejście tej gry, powiedzmy, takie dwa wieczory, jak sobie tak siądziesz, no spokojnie możesz ją przejść. Ale to jest taka gra, że na początku myślisz, ok, spokojnie chodzę sobie tą lampą i tak dalej, ale ona zaczyna nadbudowywać pewne elementy tego świata, tego co ty możesz w tym świecie robić i naprawdę y, to co jest na początku, a to co w trakcie my zyskujemy, jakie moce, że się tak wyrażę, co się dzieje z tą naszą latarnią, jak ona przechodzi y, przemiany, metamorfozy, no to to jest absolutnie niesamowite, wiesz, ta gra jest takby później jak przejdziesz grę, to masz e, taką możesz sobie do pewnych etapów wrócić. I widzisz, masz taki dosyć prosty w ikonkach przedstawiony moment, w którym coś się dzieje takiego, że od razu wiesz, a okej, okay, tu się zmienia troszeczkę gameplay, tu się zmienia coś jeszcze inaczej, nie wiesz, i to jest, to jest ciekawe, bo pokazuje, że kiedy ja patrzyłem na tę grę, tak sobie myślałem, no to okej, okay, to może być takie troszeczkę wolniejsze, ale powiedzmy limbo, czyli albo albo taka, albo deadline, nie wiem, albo... Wszystkie te takie gry, które, które na pewno kojarzysz, które są e, o chodzeniu w, w bok, z taką dosyć charakterystyczną e, e, grafiką, e, wytwarzającą jakąś taką atmosferę e, zagrożenia pewnego, e, ale idziesz, rozwiązujesz jakieś proste zagadki. Czasami te, te zagadki wymagają od Ciebie, żebyś coś zrobił w czasie, nie, bo uciekasz albo coś takiego, ale tutaj, e, ale tak, to, to, jest, no, to jest prosta gra logiczno-platformowa. I tutaj y, ona nie jest 2,5D, tam, tam y, ona jest w pełni 3D, bo to jest tak, że czasami ta perspektywa się zmienia i, i y, my zyskujemy taką, y, większą swobodę. Są takie momenty, że po prostu mamy y, no, nawet dużą przestrzeń, nie? w której musimy zbierać jakieś elementy, z, y, coś składać, coś, coś robić, więc to jest to, to nie jest taka po prostu prosta, prosta gra, że po my idziemy i przeżywamy tę przygodę, albo przeżywamy, bo to, co y, też zaskakuje, to jest taka podróż w taki świat, y, trochę baśni, trochę taki y, jakby to powiedzieć, y, taki fantastyczny, nie? Że, że my trafiamy do takich, y, takich miejsc, gdzie, gdzie są jacyś mieszkańcy, gdy, nie, że coś się dzieje, ale ale to nie są, nie przynosisz tego ze świata, powiedzmy, naszego rzeczywistego, tylko to jest taki e, świat wymyślony, fantastyczny, jakiś takich e, stworków. I nie chcę za bardzo zdradzać, bo, bo te elementy tej podróży, kiedy my je odkrywamy, kiedy odkrywamy te miejsca, one, one mm, y, jakby to powiedzieć, one potrafią nas zaskoczyć, ale wydaje mi się, że co jest największym y, y, y, takim. Przyjemnym dla mnie zaskoczeniem to było to, jak faktycznie zmieniała się ta rozgrywka. Jak, jak e, my też ewoluowaliśmy, nie, jak to ładnie powiedzieć. E, I. Hmm. i Muszę przyznać, że, że mnie zaskoczyła ta gra pod tym względem, że ja myślałem, że to jest taki tytuł, który, okej, okay, wiem, że jest krótki, więc chciałem go przejść, chciałem sobie po prostu zwiększyć listę, wiesz, bo mam, mam takie wrażenie, że bardzo mało gier w tym roku skończyłem, bo, bo tak sobie liczyłem, to może skończyłem około 30 gier. Nie? I, i, I dużo dużą winę ponosi to... To jest i tak sporo, wydaje mi się. Tak, ale, to, ale mm, dużo z tych, tych... właśnie I kończyłem gry, które są albo bardzo długie, takie 50 plus godzin, albo kończyłem jakieś takie bardzo krótkie gry. Więc liczyłem na to, że to będzie taka gra, która, powiedzmy, będę troszeczkę dłużej niż, niż godzinkę, dwie grał, ale też jakby zaliczę ją, będę miał satysfakcję, bo wszyscy ją chwalą, że to jest taka niesamowita przygoda, że, znaczy nie, nie rozstawiałbym jej w kategoriach gry roku, ale bym ją traktował jako takich kategoriach doświadczenie, tak jak właśnie to były takie gry, typu nie, wiem, właśnie też Artful Escape, gdzie, gdzie, owszem, jest jakiś tam rodzaj rozgrywki, ale, ale on nie jest najistotniejszy. Najistotniejszym jest ta, ta droga, ta przemiana i to, co wynosisz z tej historii, aczkolwiek tu nie ma ani jednego słowa yy, mówionego, że nie ma dialogów, nie? że to, to wszystko jest na zasadzie właśnie jakichś dźwięków, jakichś takich interakcji... E... No Ale jest ten humor taki charakterystyczny jednak dla Double Fine? Czy to tak jest bardziej e, na, na emocje innego typu nastawiona gra? No ja bym powiedział, że, że czasami jak e, jest jakaś minimalna interakcja, ale tego, tego humoru tak tam nie ma, wiesz? Tam jest, mhm. tam jest trochę takich, takich rzeczy, które ty wyciągasz, nie? poprzez to, że przechodzisz przez krainę, która jest bardzo kolorowa, później pojawia się w krainie, która jest mroczna, ciemna. I, i zaczyna się jakby. Użyję takiego brzydkiego słowa endgame, nie? Kiedy, kiedy już wiesz, że, że zbliżasz się jakby do tego swojego swego celu istnienia, można tak powiedzieć, ale nie, że, że zostajesz stworzony po to, żeby to zrobić, nie? Ale, ale chodzi o to, że nagle masz cel w życiu, no nie? I, i e, to się tak dziwnie mówi, kiedy myślisz no, no jaki można mieć cel, kiedy jesteś latarnią morską poza tym, że wskazujesz drogę, żeby te e, to świat, dzięki temu światłu, żeby te statki nie rozbiły się na dyskach. No, tutaj po prostu to, co się dzieje i to jak zmienia się rozgrywka, to ja bym powiedział, że czasami, aczkolwiek to jest yy, na pewno gruby minić mi się to stwierdzenie, ale powiedziałem, że czasami tego gameplayu mimo wszystko, tego co tam możesz robić, masz więcej niż takim split second, bo w split second zmieniają ci się owszem krajobrazy, masz fantastyczne te misje poboczne i, i świetne jest to, że w split fiction, przepraszam, jak ja second split second? Split fiction. Split fiction. Yy, masz też misje, w których musisz współpracować, żeby coś zrobić i to jest super, ale czasami miałem takie wrażenie, że E, e, że tutaj po prostu ta różnorodność jest większa, no bo w momencie, kiedy już myślisz, że, że wszystko już widziałeś, co, co ta latarnia morska może zrobić, to nagle wchodzi e, kolejny element do gry i mówisz, okej, okay, nie? No, no powiedzmy, no nie kupuję to. <śmiech> można, hmm. można nie, nie chcę za bardzo zadać, bo to jest fajne to odkrywanie e, tych, tych, tych, tych, tych dodatkowych możliwości tego, co się, co się dzieje, ale to jest taka właśnie historia, która, e, którą po prostu tak przeżywasz. No nie, Tak ja sobie myślałem, że to by była taka podróż, e, że ta gra mogłaby się nawet też nie wiem, Journey, nie? Też jak tam, tam ta, ta, ta, ta gra na Sony, tylko, mm -hmm. tylko w jakiś taki... Musiałem jakiś podtytuł, nie? Żeby, żeby mniej więcej to tak nakreślić, ale e, no moim zdaniem The Keeper, nie, nie ma D, jest po prostu Keeper, to jest taki taka przyjemna gra, którą gdyby zrobiło małe, niezależne studio, to na pewno e, większym echem ten artyzm tego wszystkiego by się, by się odbił. Bo ta, ta grafika, ona nie jest self-shadingowa i tak dalej w żadnym wypadku, ale ona ma taki, taki sznydz. że ona, ona trochę przypomina e, też grafikę, e, nie wiem czy grałeś, bo pytałeś mnie ostatnio, czy ja grałem e, South of Midnight. Nie ma tutaj mhm. tej retroskopii, czy, nie wiem, czy poklatkowości, ale chodzi mi o ten taki, taki styl, styl graficzny, że taki dużo bardziej wypełniony niż taki szershadingowy, ale jednak jest jakiś taki vibe rysunkowy. Zresztą tak ślicznie wygląda. Ona na moim sprzęcie, na moim komputerze, w którym mówiłem, że to jest taki bardziej midrange'owy, miałem wszystko ustawione na maksa i, i czy światło, czy, czy barwy że to, co się dzieje, wszystko pięknie, bez najmniejszego chrupnięcia. Więc ja w ogóle też, też polecam Keeper jako, jako taką bardzo sympatyczną, fajną grę, przygodę do, do przejścia. Nie trudną, w sensie miałem jeden taki moment, ale to już był naprawdę zmęczony, kiedy zagadka polegała na tym, że musiałeś coś zrobić w pewnej kolejności, Albo, się, albo kręciłeś się w kółko, w cudzysłowie, że tak powiem. No nie? I tam, e, tam musiałem po prostu jakby, nawet chyba zrestartowałem sobie e, punkt e, zapisu, żeby od początku ją zrobić, bo mówię, nie, nie, nie, ja po prostu się kręcę w kółko, musiałem coś przegapić. No nie? I to jest, Ale jeśli chodzi o wyzwania, to, to nie ma e, wyzwań takich, które, które by sprawiały, że trzeba, e, nie wiem, szukać solucji w internecie, bo, bo, bo naprawdę e, gradaje tą satysfakcję, że jak coś rozwiążesz samemu, no nie, no to, no to wiesz, to ci daje więcej, znaczy no daj, daj więcej satysfakcji, tak? Że to jest to. to, jest to. Mhm. Więc to była moja mała, mała gra. E, I została mi jedna duża, ale poczekam na, na twoją dużą teraz w takim razie. No dobra. E, to jest ta gra, którą kupiłem mm, w Black Week. Wuchang The Fallen Feathers. Albo bez D. Mhm. Wuchang Fallen Feathers po prostu. E, I to jest chińska gra, Souls-like. E, tegoroczna rzecz, o nie wspominałem na Fancie, że mm -hmm. to jest coś, co bym chciał ograć, e, mimo że chyba była zbombardowana. Mówię chyba, bo nie, nie patrzyłem, jak to wygląda to w tym momencie na Steamie, ale ona raczej na premierę, którą miała mm, jakoś we wakacje, e, chyba w, w lipcu. E, była bardzo źle oceniana przez Chińczyków. I wydaje mi się, że oceny Metacritic są dla niej krzywdzące, bo ona ma na PlayStation 5 74 na 100 i moim zdaniem to, to jest gra trochę jednak, mm. powinna być trochę wyżej oceniona. 70% na OpenCritic To jest moim zdaniem bardzo krzywdzące. Tak jak wspomniałem, jest to chińska gra osadzona w chińskiej historii i chińskiej mitologii, ale nie do tego stopnia, co zeszłoroczny Black Myth, Kong, mm -hmm. tylko bardziej tak przyziemnie Dzieje się, w, wydaje mi się, że to jest XVII wiek, bo tak jakoś mu to wychodzi z nie jest oczywiście to określone w żaden sposób w grze, ale tak mi się wydaje z tego, co, co rozumiem, że to jest końcówka dynastii Ming i dzieje się w prowincji Sichuan, czyli to jest taka bardziej górska prowincja Chin. Tyle, że z tego, co właśnie się dowiedziałem, że Chińczycy bombardowali, bo w grze występują historyczne postaci, postaci z ich, ich mitologii, to są jacyś generałowie, przywódcy, których nasza bohaterka zabijała, mordowała. Oni byli wyciągnięci w ogóle z innych czasów. Występują tak jakby no, jako, jakoś takie mm, dziwne postaci, które się przewijają, jak to zazwyczaj w grach od From Software. Ci NPC to byli zawsze coś enigmatyczni, trochę mm, trochę zagubieni momentami. I tutaj też tak jest, że ci, ci NPC są bardzo, mają w ogóle wszystkie, wszystkie postaci mają bardzo ciekawe bardzo ciekawe przedstawienia, ale oni, oni tam byli po to, żeby po wypełnieniu ich ewentualnego lineu spotkać się z nimi i ich po prostu zabić, pokonać. No i tutaj nastąpiło bardzo duże larum ze strony Chińczyków i ta gra została zmieniona, przez co też spotkała ją kolejna krytyka, że no poddało się studio cenzurze. Natomiast ta, ta cenzura wygląda mniej więcej w ten sposób, że tych postaci nie zabijamy po prostu, pokonujemy ich i, i oni dalej w tym świecie chyba funkcjonują. Nie, nie wiem na jakich zasadach to, bo jeszcze jestem powiedzmy cały czas w drugim Rozdziale, a chyba tych rozdziałów jest cztery albo 5. E, także nie jestem w stanie żadnego z tych e, ewentualnych e, wątków ocenić, bo jeszcze ich nie, nie pokończyłem. E, natomiast wydaje mi się, że już spotkałem te, te postaci, przynajmniej kilka z nich, e, które, które, o, których, o które całe to larum wybuchło. Mhm. No i tam wiesz, jeszcze jakieś takie. E, Rzeczy o to, że morduje się chińskich rolników i no, normalny, piątek w Giereczkowie. E, natomiast e, no, wydaje mi się, że te, te niskie oceny są e, krzywdzące, bo gra jest, po pierwsze, jest piękna. W sensie to jest najładniejsza gra na Unreal, Unreal Engine 5, jak, jaką widziałem. E, Potwierdzam do pewnego zdjęcia, momentu, którym wysłałeś, są najładniejsze niż te w, ze Stellar Blade. Okej, okay. ale tutaj mówię akurat o przyrodzie, że ta zieleń, bo w, pierwszy, w, pierwszym, w pierwszym rozdziale mamy e, takie lokacje, które są u podnóża gór, powiedzmy, jeszcze to są jakieś takie właśnie lasy, gdzieś tam rzeczywiście te góry są i, i te miejscówki widać, że no nie jesteśmy na jakiejś tam płaskiej powierzchni, tylko wszędzie te góry dookoła są, je widzimy. W ogóle to, to ta gra normalnie wygląda. Zaczynamy... E, i pierwszą lokacją, którą, którą, w którą wchodzimy, to jest taka pagoda. I stoimy na balkonie, i nie wiem, czy to pagoda. Pagody są chyba japońskie, tak, a chińskie jest coś innego. No nie wiem. W każdym razie, jeżeli ta, ta nazewnictwo jest błędne, to wyprowadzicie mnie z, z niego w komentarzach. Natomiast stoimy na balkonie i widzimy dokładnie całe lokacje, do których się udamy. Ehm, z, z, z tą świątynią, która będzie w pewnym momencie naszym głównym hubem. I, i jest no po prostu fenomenalne. To jest tak pięknie zrobiona zieleń, tak no pieczołowicie to wszystko jest poddawane. Dodatkowo są super cienie. Ja wcześniej grałem w Lies of P, gdzie tam w ogóle cieni nie było. Większość większości, większości przedmiotów nie ma cieni. Tutaj mamy nawet liście, które gdzieś tam z bambusu pospadały i uschły, to te liście mają cienie. Dodatkowo piękne efekty cząsteczkowe, te efekty, które podczas ataków robimy, no to, to wszystko jest fenomenalnie zrobione. Ja dodatkowo tutaj muszę chwilę się jeszcze zatrzymać przy warstwie dźwiękowej, która która jest... Nie wiem, czy, chyba, czy w jakiejkolwiek yy, grze softlike'u tak, tak czułem, że ten dźwięk jest po, pomaga i tak jest ważny, bo jasne, no mieliśmy w, yy, w sosach jest jaszczurka i, i ją słyszysz i, i wiesz, że gdzieś tam będziesz miał yy, materiał do craftingu zaraz, nie? Jeżeli ją znajdziesz tylko, ale już ją słyszysz, więc jesteś naszykowany, że, że musisz ją tam strzelić. Yy, natomiast tutaj to pewne rzeczy, które dzieją się w naszym interfejsie, to y, dzieją się również na naszej bohaterce. Y, widzimy na przykład, że mamy jakąś tam, jakiegoś buffa na sobie, albo y, mamy naładowaną moc, którą możemy używać do czarowania, albo do wyprowadzania ataków specjalnych. Ale oprócz tego to gra nam sygnalizuje, wbiłeś właśnie y, punkty energii, które pozwolą ci na wyprowadzenie ataku. Czyli możesz być skupiony na walce i patrzeć na przeciwnika, a i tak dostaniesz ten sygnał gdzieś, który pozwoli ci, że wiesz, że w tym momencie będziesz mógł zaatakować. Eee, super udźwiękowienie, jeżeli chodzi o przeciwników potwory. No to jest... Eee, już daje ci gdzieś tam sygnał eee, gra, że możesz kogoś spotkać. Oni są poza tym... Cała tematyka, o której zaraz powiem, no to to jest e, bardzo w, taka jakby jakby to ładne ująć. E, to jest body horror. O. Mm. I gdzieś ci nasi przeciwnicy kiedyś byli ludźmi i oni jęczą, krzyczą, e, wzywają coś na sam koniec, lamentują. To też jest super zrobione. Gra jest ultra brutalna. Tam się laje ta krew po nas spływa. Dodatkowo nasza bohaterka tytułowa Wu Chang Bai tak się nazywa. Jest, jest kobietą, piratką yy, i ona jest y, piękna. Yy, zrobiona jest naprawdę, w, znaczy mamy ją w, w pewnym oddaleniu. Oczywiście nie możemy tych, tych, tego tak super, tych detali po, po, e, podziwiać. Chyba, że gdzieś tam na jakiejś drabinie czy przy jakiejś tam Kapliczkę gdzieś tam złapiemy i widzimy, że właśnie biegła to jest pot na skórze widać żyły. No to jest super zrobione. Mm. Tak, sa tak samo zbroje, mamy. Zbroję podzieloną na cztery elementy. To jest hełm, karwasze i albo rękawice, spodnie i zbroja, na którą zakładamy. No to, to każda z tych. Z każdy z tych elementów jest dopracowany. Często to nadzienie, to odzienie, nie nadzienie, to odzienie głowy tam jakiś hełm, czapka, a czasami to jest jakiś element, który zmienia na fryzurę, bo to jest jakieś tam gałązka z jakiegoś tam drzewa, którą ona wplata we włosy. No wygląda to wszystko super, za każdym razem ekstra. Jasne, tam gdzieś tam na włosach, bo to wydaje mi się, że to najczęściej widać no, są takie elementy, że, że nie jest to najpiękniej. No i, i, i te włosy tam tak trochę obniżają ocenę mm -hmm. e, w, pierwszym, w pierwszym rzucie. No w drugim, no niestety y, druga lokacja jest w dużej części zimowa. E, w bardzo dużej części i często ten śnieg nie wygląda włośnie. Ja że powiesz, po prostu i bohaterka chodzi w palcie. Niestety. Nie, nie, nie. Nie, znaczy, nie widać chodzisz, chodzisz, tego potu na czole wiesz co, jest dziwne rzeczy dzieje się z, ze śniegiem, podejrzewam, że to jest kwestia tego, że ja gram w trybie wydajnościowym, a nie jakościowym, ale no są, sam, sam śnieg robi super wrażenie, bo jesteśmy na przykład w takim obozie rebeliantów i przechodzimy, a pod śniegiem jest zamarznięta woda, ale to nie jest woda, to jest krew i po tym jak przejdziemy śnie, po śniegu zostają ślady, które są krwawymi śladami im sobie wybiegasz bardziej, to widzisz, że to tam jest zamaczne taka wielka kałuża krwi, nie? Wygląda to rewelacyjnie, zresztą e, trafiłem tak naprawdę na, na, na dwa brzydkie momenty, Gdzieś, gdzie się nie dograła tekstura i to nawet sprawdziłem e, i przyszedłem na ten tryb jakościowy i tej tekstury się tam rzeczywiście nie dograła i to tak widać perfidnie, że coś tam się stało no ale nie wiem, czy, mhm. czy czy po prostu nie spaczowali tego, czy to jest może wina u mnie jakaś, no nie wiem, ale to to powiem, Dwa razy miałem taką, że raz ci chyba nawet wysyłałem, nie jestem pewien, yy, teksturę brzydką yy, rzeźby żółwia, która była w połowie rozmyta tak tragicznie, mhm. że początkowo nawet nie wiedziałem, na co patrzę, a drugi raz to miałem teksturę na ścianie, gdzie ewidentnie jakiś tam w obszar tej tekstury był niedograny, bo to było, widać, to były deski i z jednej i z drugiej strony były super deski, widać, wiesz, nieoheblowane no. jakieś tam drzazgi, a po środku mleczna plama, nie? Znaczy, taka tam tam Obrawa brązowała. piękny. Nie doczytał się obrazek dokładnie. No ale to, to, to tak wygląda. Dla mnie mm, no, fenomenalnie to, to i design przeciwników i tych bossów, y, jeżeli chodzi o wygląd i, i brzmienie ich, no to jest, to jest super. Mm -hmm. I wydaje mi się, że nie grałem w Black Myth, ale mogę śmiało powiedzieć, że jest to najładniejszy Souls, jakiego grałem. A... Nie grałem też w Sekiro Die Twice, ale grałem w późniejszą grę, czyli w Elden Ringa i wydaje mi się, że tutaj mimo, że jest bardziej to wszystko utrzymane tak przy ziemi, to no i nie ma takich lokacji ze święcącymi mieczami, mhm. nie ma takich fantastycznych widoków z tym wielkim drzewem, nie, gdzieś tam złotym tej stolicy nie ma, no, tylko, tylko, że yy, no, nadal w wygląda lepiej. Tak, tylko, że l był taki cross-generacyjny, bo on wyszedł na One i na PlayStation 4, Zgadza się. więc on musiał się to skalować pra... troszeczkę, więc, więc na pewno nie, nie, nie mogę tutaj, tutaj yy, jedyny, jedyna ciekawostka byłaby taka, czy na PlayStation 5 Pro, to, yy, to ta gra jeszcze ładniej może wyglądać, wiesz coś, że, że wtedy bardzo możliwa. te tekstury już się nie nie ma tych bugów z tymi teksturami. A to wiesz, to jest na, na kilkanaście godzin, mhm. bo grę mam niecały tydzień. Mam ją od środy tak naprawdę. I, i kilkanaście godzin w nią wbiłem. Jeden, jeden, jeden wieczór to taki w tygodniu, który zazwyczaj mhm. to są dwie godziny grania, no to skończył się o trzeciej. No. A jak Ci to progresowanie w takiej zasadzie, czy, czy no bo jak mówisz, że to jest Soulside, to mi się zawsze no i teraz tak, to jest z, albo z grindowaniem przed, przed bossami albo właśnie takim niesamowitym skillem tych walkach. Ja na początku nie wiedziałem, że to jest yy, taki semi-otwarty świat, w sensie w, yy, w tych lokacjach, w których jesteśmy, to początkowo mamy bardzo liniowy progres, ale dochodzimy do takiego miasteczka i tam możemy rzeczywiście wybrać sobie drogę, którą no, jak chcemy pójść i ja ominąłem no trzy czwarte lokacji i, i dodatkową opcjonalną lokację z minibosem, a druga lokacja te, na tej dużej przestrzeni, tej dużej lokacji tego miasteczka jest ta świątynia. Ja tam od razu poszedłem, bo tak gra sugerowała i w miasteczku jest jeszcze jeden boss. nie? Czyli ominąłem i poszedłem prosto do bosem. I tak mi się wydaje, że te jest pewnego rodzaju interlokacyjność w ramach tych dużych lokacji. Że są jakieś przejścia w drugim, w drugim rozdziale są przejścia w tej, w tej, na tej górze podziemne, jakieś kopalnie, że wychodzimy w różnych miejscach, możemy wpaść do studni i znowu gdzieś indziej trafić, wychodząc, no jest tego całkiem sporo i rzeczywiście tak samo jest w tym miasteczku, jest, jest sporo różnych przejść, które, które pewnie gdybym poszedł, tak jak jakoś naokoło, tak jak sugerował jeden -pet, to drugi boss nie sprawiłby mi tyle problemów, bo pierwszy boss mamy w takim Hmm, powiedzmy forcie małym czy tam to też może była jakaś tam świątynia chyba tak to była jakaś świątynia eee, i, i on pierwszy boss zajął mi trzy podejścia w sensie eee, wszedłem, dostałem Ciry, zobaczyłem e, jak to wygląda drugi raz już prawie go zabiłem i trzecim razem na spokojnie bardzo fajnie, telegraficznie eee, no naprawdę przyjemna walka, tak jak wiesz no, no, no, każda sołsowa walka dzieli się na dwie, takie, które ci się trochę udają, w sensie fartem, a, albo wyczujesz bossa, przynajmniej ja tak mam. Nie wiem, może wy macie, słuchacze, ty masz inne doświadczenia, ale czasami wyczujesz bossa i go przejdziesz płynnie. Na przykład porównam sobie do, do Bladborna. Jest bestia kleryka, którą ja 17 czy naście razy podchodziłem do niej, ja ją, tą bestię kleryka, przeszedłem fartem. Udało mi się po prostu zaciukać tego bossa, ale już kolejnego Gascoyna, tak Gascoynie, on, już teraz nie pamiętam, mm -hmm. jak się nazywa, tyle lat temu to było, który mm, walczysz z nim w mieście, to jest ludzki przeciwnik, który tam się trochę zmienia w pewnym momencie, to ja udało mi się tego bossa rozczytać i go pokonałem, no, znając jego ruchy, odpowiednio go tam e, obchodząc i tak dalej, i tak dalej. Także Tutaj pierwszy boss, super telegraficzna walka, a drugi boss, no to słuchajcie, to były godziny, w sensie chyba 2,5 godziny go biłem. I, yy, i pewnie gdybym poszedł bo i, i rzeczywiście podlewelował, to bym go zabił szybciej, w sensie może bym go. może bym go. Yy, może bym go na tyle e, silniejszy atak, albo trochę więcej wytrzymałości, że te ataki bym e, przytankował, mhm. ale ja sobie wymyśliłem, bo znalazłem halabardę i mówię, o, fajnie mi się w kazanie grało halabardą, będę grał halabardą. E, i, I chciałem go pokonać halabardą, chciałem, już wyczaiłem wszystkie jego, wszystkie jego ruchy i mówię, kurde, to już jest tylko to, że e, to już jest mój, mój brak skilla, że go nie mogę pokonać Bo ja znam każdy jego ruch Tylko ja na przykład robię uniki w złym momencie I się zawziąłem A druga rzecz, że Gra mi sugerowała, że rzeczywiście mogę jeździć dalej I nie, nie walcząc z nim Ale był tam przeciwnik, który Wydawał mi się, że po prostu Mimo, że był zwykłym żołnierzem cesarskim To był po prostu takim tankiem Że tam wydawało mi się, że jest minibosem. w sensie to był normalny żołnierz W pancerzu ale ja go po prostu tłukłem i tłukłem i doszedłem do wniosku, że to chyba grami sugeryjny, że Pew powinien pokazać bossa. Okazuje się, że nie, że e, mogłem to zrobić zupełnie inaczej i tylko, że to, to moje moje po prostu, nie wiem, takie podejście. W nie nie sposobu... od o tym, że. Bo tam jest jakiś... wiesz co, tam trzeba było zrobić e, atak z góry, tak naprawdę, który go by go wybił z, by go zestagerował mhm. i byś mu założył po prostu ten silny atak, brutalny atak. I wtedy do, dobijasz go Już później normalnie Bo on tam rzeczywiście damage bardzo duży Zadawał, ale nawet większy niż ten boss Ale, ale Okazuje się, że posta się dało pokonać Podejrzewam, że byłem bardzo niedolewolowany podchodząc do niego W sensie yy, Obejrzałem sobie Po wszystkim yy, Gameplay Jakimś tam po prostu pierwszy pierwszy lepszy Żeby zobaczyć jak sobie inni radzili, mówię, kurde, no jeżeli tak będzie tak ten poziom, bo ja sobie kupiłem grę i mówię, to, to jest coś, tak mi się podoba, jak będzie dalej tak ciężko, to ja mówię, bo będzie, tak. będzie trochę, ale nie, okazuje się, że tam mieli o 10 lewali wyżej niż ja. Także to tak wyglądało. Z drugiej lokacji y, jakoś to lepiej mi poszło i, i to chyba idę po kolei, tak jak sobie wymyślili. Natomiast kończąca rozdział, walka y, jest... Niesamowita, i też podchodziłem. To jest właśnie ten dzień, kiedy, e, kiedy do trzeciej biłem Bossa. I gdzieś tam po drodze było kilku innych, nie? których za drugim, trzecim razem bez problemu. A tutaj rzeczywiście to ostatni Boss w. E, ostatni Boss, tak naprawdę w rozdziale, był tym, który. Był takim gate, gatekeeperem, nie? że słuchaj, teraz musisz pokonać naprawdę, bo będzie, będzie tylko ciężej. Rzeczywiście, no, jak się już go pokonało i hmm. się opanowało pewne umiejętności, które w ogóle e, olewałem do tej pory, mm, to, o których zaraz powiem, to się okazało, że to była chyba najlepsza walka, jaka... No, naprawdę super, super, super, super To Największe wyzwanie, łuski... tylko najbardziej emocjonująca w tym sensie, że, na, na, że dużo system, się działo. Raz, wiesz? Aha. To był ludzki przeciwnik, zazwyczaj tacy, yy, no mogę powiedzieć o bladbornie nie? Przy, yy, przysparzali mi sporo problemów. Tutaj to był... Yy, nie wiem, czy, czy, czy jest sens mówić, jak się nazywa, a, ale no... Yy, bo to są jakieś tam chińskie imię, ale jest naprawdę... Yy, no jest, jest moim zdaniem... Yy, to, to, to jest jakaś tak, też kobieca postać, chyba to jest generał nazywa się Honglan i ona jest bardzo szybka, także trzeba było się nauczyć do tej walki bardzo specyficznego parowania i nie wiem, czy przychodzi teraz tak płynnie do, do e mechanik czy jeszcze chciałbym coś powiedzieć o świecie, bo, bo zacząłem o tym mówić i, i, i poszliśmy w inną stronę i żeby mi to nie uciekło. Ale może o tym się więc, jak też. Motywem, tak dla mnie, przewodnim tej gry, jest y, choroba, y, jakaś chińska, znaczy chińska medycyna ludowa, choroba i coś, co ja interpretuję, bo to jest bardzo enigmatycznie wszystko na razie pokazane w tej grze, y, jakiegoś rodzaju eksperyment y, biologiczny, jeżeli możemy taki mówić w XVII wieku, e, który jest połączony oczywiście z tym elementem fantastycznym. Ta choroba, o której mówię, to jest, e, nasza bohaterka budzi się bez pamięci w jaskini i z jej ręki wyrastają pióra. Ona nie pamięta kim jest, kim była, dowiadujemy się tego oczywiście z opisu przedmiotów, z jakichś tam enigmatycznych rozmów e, z NPCami, i pierwsza osoba, którą spotykamy Tłumaczy jej, że gdzie jest Co się dzieje, że jest wojna domowa Że są rebelianci, są wojska cesarskie e, Którzy próbują zapanować nad tym całym chaosem No i tutaj dodatkowo, dodatkowo W tej prowincji Shu Czyli Syczuan, e, Wybucha epidemia, której nie wiadomo Skąd, skąd jakie ma pochodzenie Ale właśnie e, ludzie mutują Zaczynają tracić pamięć Wyrastają im pióra ale już później widzimy, że coraz dziwniej się dzieje w sensie, że to nie jest tak, że tak jak nasza bohaterka ma tam na ręku trochę tych piór to niektóre e, abominacje są naprawdę straszne w sensie to są ludzie, którzy są w jakimś tamamoku, ale już im dalej jesteśmy, tym widzimy, że coraz mniej są ludzcy e, i e, ta pierwsza, lokacja, ta pierwsza lokacja, wokół, tam gdzie zaczynamy wokół tej świątyni, no to yy, ludzie się udali, bo sądzili, że właśnie yy, mnisi tam, czy tam ten, ten klasztor ma jakieś lekarstwo, no ale tam mimo tego, że ci uchodźcy napływali, ci chorzy napływali, no to, to ta choroba wzięła górę. I większość wokół tego się dzieje w tej lokacji, że jest jakiś sam fort, gdzie się zamknęli rebelianci, yy, którzy zamknęli wszystkich ludzi w środku ze sobą no i zaczynają jeść ludzi, bo nie ma jedzenia, nie? Dodatkowo gdzieś tam jest jakiś, jakieś tam miejsce, gdzie było tak dużo chorych, że zaczęli tam po prostu, był cmentarz też i zaczęli tych ludzi tam po prostu grzebać, ale było tych chciało tak dużo, że więc ich podpalili i zapalił się cały las i to ci wysyłałem zdjęcia, tego, po tej płonącej tak. lokacji, która wygląda jak piekło. E, A jakbyś porównał, był... tak ci wejdę słowo. ten efekt do tego, co było w Death Stranding. Pamiętasz ten taki ten, ten mm -hmm. płonący fragment? Czy, czy w Death Stranding to było lepiej zrobione? Bo tutaj tylko to że możesz we... wejść w ten, w ten ogień i też musisz coś robić? Jest jakaś nie, ogień cię zabija. Mamy takie, wiesz, nie. W Death Stranding jest to lepiej zrobione. W sensie yy, w Death Stranding Samo przejście przez lokację tego płonącego lasu jest jakimś tam e, wydarzeniem trochę jakby filmowym. Mhm. E, tutaj mamy po prostu, no to jest lokacja, po której biegamy, gniemy, odradzamy się, walczymy z przeciwnikami, to trochę inaczej wygląda. Ten ogień już też ugasł, tam gdzieś tam, co ci pokazywałem, e, taką arenkę, no to to były już pozostałości po tym wszystkim. Tam są te spalone ciała, konary drzew Gdzieś tam ta krew, ta choroba się wymieszała Z tym wszystkim, więc to też wpływa na, na przeciwników w tym, w tym miejscu Ale jest tam bardzo mocny ten, To opowiadanie lokacją samą. To environmental storytelling Jest super zrobione w tym miejscu Bo tych informacji Tu stajemy dwa zdania szczątkowe Że o, był tam ten Willow beach, czyli plaża wierzb. Mhm. Tam, tam rzeczywiście są, są nagrobki ludzi, którzy kiedyś tam byli chowani, ale tych chorych było tyle, że no, oni postanowili w jakiś sposób to zapalić i, i, i pozbyć się tego i to wszystko po prostu, szlak trafił. E, także y, lepiej to zrobił, zrobione jest na pewno Kojima, w sensie ten ogień, jesteśmy w samym środku pożaru, nie? A tutaj to jest po prostu to, co już się działo kilka tygodni wcześniej. I w związku z tym, że tak jak powiedziałem, choroba jest takim głównym tematem, to bardzo dużo postaci, które spotykamy, no to właśnie też uciekają przed epidemią albo gdzieś tam się ukryły, pomagamy komuś, coś tam dostarczamy. Ten uczony, który, który, z którym mamy od początku kontakt, on bada tą chorobę, Tę chorobę i, i ma pod swoją opieką w tej swojej świątyni kilku chorych yy, i to wszystko jest zresztą jest bardzo taki enigmatyczny i tutaj wszyscy NPC tak przypominam takie z, z, z ekipę z Resident Evil, że to nie jest Resident Evil, ale ten cały yy, T-virus i, i te wszystkie takie mutacje, które widzieliśmy w Rezydencie, to nie jest jeden do jednego w Wuchangu, ale to jest podobny vibe. Że to, to masz wrażenie, że ktoś tam przeprowadza eksperyment na tych wszystkich ludziach, że to nie jest przypadkowo, że ta zawierucha wojenna, ten, ten konflikt wewnętrzny ma takie, przynajmniej ja to tak odczytuję, ma przykryć to, co ktoś tam robi, nie? A znowu. Y sami NPC, którzy, których spotykamy i to są kupcy, to są jakiś tam rzeźmieszek, tak jak w Soulsach, który tam się, się wypuszczał i jakieś przedmioty znajdywał, to tutaj mamy coś podobnego. Oni są wszyscy bardzo obłudni. W tej historii są właśnie pełne kłamstwa, jakichś tam pomówień, knucia, spiskowania i cały czas zasiewają w tobie jako graczu jakiejś takiej wątpliwości i wrogość do innych henpeców. Tam nie ma tak naprawdę może właściwie to, to nie ma jednej takiej osoby, która może, może jedna jest, która, która by się wydawała pozytywna. I to są od drobnych kłamstw poprzez jakieś przyjęte fałszywe tożsamości, em, przebijające przez jakieś maski z, z, złe zamiary. No super jest to zrobione dodatkowo to ta zawierucha wojenna, no to ciągnie za sobą, tak jak powiedziałem, to w innym miejscu kanibalizm, w innym miejscu porywanie kobiet i, i jakieś tam no, okropieństwa wojny e, przymusowy pobór kradzieże jedzenia, no, no to, to, to wszystko jest na, na, naprawdę zarysowane świetnie e, Także tak to wygląda mniej więcej od, od strony fabularnej. Natomiast mechanicznie tam się dzieje e, też sporo. Bo tak jak mamy duszę czy tętnienia krwi w Bloodborne, duszę w Soulsach, to tutaj mamy coś, co nazywają Mercury. Mhm. E, I ja to rozumiem jako, na początku rozumiem jako rtęć, no to, bo tak to, no to tak, też mniej więcej wygląda. wygląda i trafiamy też w ogóle do kopalni, która moim zdaniem jest właśnie jakąś kopalnią, gdzie wydobywają rtęć ale z drugiej strony to wygląda jako już przedmiot w ekwipunku, bo oczywiście zdobywamy to w dwojaki sposób jako też takie już yy, z wrogów wyciągamy albo jako przedmiot w ekwipunku, to to jest jak roślinka wygląda i gdzieś tam sprawdziłem sobie co to może znaczyć i chyba Mercury jest tłumaczone, nie wiem, czy to jest poprawne tłumaczenie, ale podało mi, Google podało mi jako żywość. Mm. Nie wiem, co to za słowo jest w ogóle, pierwszy z tym się spotkałem, no ale załóżmy, że będziemy nazywali to po prostu tak jak jest w orginale Mercury. I, i e, mamy drugi system, który, e, jeżeli zabijamy przeciwników ludzkich, nie chorych, nie niezmutowanych, to nasza postać ma nabijany status Madness. I ten status Madness, z nim są związane umiejętności, ale generalnie bijemy mocniej, ale też obrywamy mocniej. I w momencie, w którym mm, zginiemy, mając wysoki status Madness, to zamiast naszych dusz, które chcemy iść podnieść, jest yy, demon, z którym jest jakby takim lustrzanym naszym odbiciem. Zazwyczaj yy, walczy inną bronią niż my. I żeby odzyskać tę tętnienia krwi Musimy go pokonać Jeżeli go pokonamy, to ten status Madness Nam się zredukuje do zera Ale generalnie trzeba pilnować tego, żeby nie zabijać ludzi I też nie ginać Bo podczas śmierci nam się też podnosi ten status Madness To jedna z takich mechanik, które Też tracimy więcej tych Tego Mercury Bo to nie jest tak, że tracimy 100% Ale im jesteśmy um, Bardziej w tym statusie Madness To tego tracimy więcej, ale dzięki niemu też mamy dostęp do fajnych umiejętności, które odblokowujemy na drzewku umiejętności, bo tutaj nie, nie wbijamy statystyk tak bezpośrednio, że mamy siłę, agility, endurance i tutaj mamy dwa statystyki magiczne, czyli feathering i magic, tylko mamy jedno wielkie, olbrzymie drzewko na którym mamy punkty i w zależności yy, drzewko się rozgałęzia na sześć odnóg. Yy, jedna jest taka ogólna, to tam estusy powiedzmy sobie upgrade'ujemy. Ale mamy pięć rodzajów broni. Mamy duży miecz dwuręczny. Taki, no, przypomina jak to, taki średniowieczny azjatycki miecz, tylko że to nie jest katana. Yy, długie ostrze, długie, długi jelc. Yy, mamy włócznie Mamy dwa miecze, szybkie, takie bardzo, mm, no dwa krótkie miecze krótki miecz do czarowania. I coś, co jest ewentualnie odnogą dla młotów, halabart tak, młotów, halabart i toporów. I każdy z tych rodzajów broni ma swoje specyficzne umiejętności. Tak jak wspomniałem, krótki miecz jednoręczny jest mieczem, którym odnogą, gdzie idziemy w magię, bo tych czarów jest naprawdę dużo i... Są dosyć efektywne. Topór ma możliwość blokowania czasów, A znowu miecz i, halaba, i płucznia, którą walczę ja Mają coś, co najłatwiej by było określić parowaniem Aczkolwiek to nie jest do końca parowanie Takie per se, bo my robimy w odpowiednim momencie przyjmujemy cios przeciwnika i odbijamy się jakby od niego. To wszystko jest trochę utrzymane w tym stylu oczywiście chińskich sztuk walki, tai chi czy jakiś tam no, kung fu, wu, shu. Eee, tai chi nie jest per se sztuką walki, ale te ruchy takie mniej więcej z wyciąganiem nogi to, to przypomina no nie wiem, trochę jak ten balec e, z e, mieczem z filmów wuxia eee, I możemy wprowadzać kontrataki. Ja też nie tak naprawdę to poza długim mieczem i, i włóczniom nie sprawdzałem innych broni, trochę krótki miecz. I co jest ciekawe, to na tym drzewku wchodzimy powiedzmy w, w drogę włóczni i tam nabijamy sobie, są punkty na siłę, na agility, na endurance, na zdrowie, vitality. To są też punkty właśnie do nowych dyscyplin, do nowych specjalnych ataków bo każda broń ma lekki i ciężki atak, ale ma też swój dla broni specjalny atak i dyscyplinę, którą możemy sobie jest takim pobieranym z drzewka to jest właśnie to, na przykład blokowanie jest takim, czy ten taka kontra, którą jest, która jest na włóczni to są te specjalne umiejętności, które się uczymy poprzez rozwój drzewka, wbijanie tam punktów. Też na drzewku upgradujemy broń. Nie ma kowala, który, do którego idziemy z, e, z, e, z sztabkami i on nam przekuwa miecz na plus dwa. Nie tutaj mamy każda włócznia, mamy wbitą punkty w umiejętność władania włóczniom i mamy ją na każdą włócznię, jaką gramy, mamy na tym samym poziomie, plus cztery. Ale co jest najlepsze w tym rozwoju? Możemy w jednym momencie całe drzewko zresetować i wbić te punkty w zupełnie inną broń, w zupełnie inne możemy całe gałęzie odcinać i przerzucać sobie e, te punkty na, na coś innego. I poszliśmy w jakiś atak w jakąś dyscyplinę, która e, okazuje się, że nam nie pasuje na tego przeciwnika, na tego bossa i idziemy w coś, coś nowego to trwa pół minuty wbicie tych wszystkich punkcików kolejnych, bo to trochę wygląda jak konstelacja gwiazd, nie? Mhm. Tak jakby lepiej to obrazować. Eee, tak samo rozwijamy stusa, tak samo rozwijamy punkty do akupunktury, które są takimi stałymi buffami, czyli na przykład, żeby móc założyć ogień na broń, podpalić ją, no to musimy mieć specjalny punkt akupunktury odblokowany, Specjalną igłę do akupunktury i możemy nakładać ten akurat status na broń. Ale możemy też mieć tam wbite na przykład bonus do siły, albo bonus do magii. Eee, także tak to wygląda. Możemy też w bronie umieszczać kamienie i te kamienie tworzą nam sety, które dają nam dodatkowe bonusy. Są trzy kamienie do, do wbicia, do włożenia w każdą broń. I one mają no, konkretne, konkretne są do buildów, tak jakby możemy. Zrobić sobie, bo możemy nosić dwie broni jednocześnie, tutaj nie ma obciążenia Zbrojami, tutaj nie ma ciężkości zbroi, nie ma ciężkiej, ciężkiego Uniku rolki i tak dalej, tutaj e, Możemy mieć dwie broni i w, Jest nawet technika, gdzie możemy w czasie ataków te bronie zmieniać i dzięki Madness Które mamy wysokie na przykład dodatkowe, możemy odpalać unikalne umiejętności wtedy przy tej zmianie broni, którą wykonujemy kombo na przykład dwa uderzenia i trzecim będzie zmiana broni i, e, i kontynuujemy atak drugą bronią i pierwsza broń na przykład masz bonusy do, e, do obrażeń tych kutych, ale twoja druga broń będzie dawała już i kolejne dwa ataki na przykład w kombosie będą dawały już obrażenia do ciętych i gdzieś tam po drodze jeszcze masz w tą w, w umiejętność wczepioną i ona jeszcze dodatkowo, na przykład, jakieś dodatkowe obrażenia zada. Wiem, że to brzmi strasznie skomplikowanie, mm -hmm. ale to się łapie w locie. To po prostu jest tak super zrobione. To jest trochę jak z tymi. Broni mi w Bladbornie, że mogłeś tę broń w, w trakcie walki. Ona miała tam drugi, drugi mm, tryb. Weapon, co się to nazywało. Tryb, drugi tryb, dokładnie. I przecież tak się robiło kombosy, że w trakcie. W trakcie uderzenia się zmieniało. W trakcie kombosa, zmieniało się broń, żeby uderzyć i później wrócić do poprzedniego układu na przykład. Nie? Także no jest to zrobione e, bardzo ciekawie, bardzo przemyślane to jest i strasznie mi się podoba, bo daje e, Daje ci możliwość naprawdę kombinowania. Masz te broń, zbierasz i chcesz ją sprawdzić, i ma fajny moveset, mhm. no ale masz zupełnie build pod coś innego i chcesz sobie to sprawdzić. W, w chwilę ustawiasz sobie e, te punkty i na przykład bawisz się magią, nie? I patrzysz na tym etapie, gdzie na przykład ja walczę halabartą, też mogę czarować, ale te czary są śmiesznie, albo ich w ogóle nie mogę użyć, bo mam za mało mm, wbite w magię, albo one są słabe, ale e, w momencie, w którym mm, poszedłem na takiego bosa i, i, i e, próbowałem tę magię powalczyć, no to widziałem, jakie nabrażenia dają, kiedy miałem te punkty zainwestowane. Ostatecznie e, trzymam się tej włóczni. Super mi się walczy e, i mam też taką akurat tą włócznię teraz korzystam, bo ona ma taki parowy tłok, który cały czas chodzi e, i wydłuża mi tę włócznię. E, mam dłuższy zasięg jeszcze, ale dlatego ja korzystam z niej, bo w tej zimowej lokacji ja nie, nie dostaję obrażeń od zimna. W sensie tam, jak y, przechodzę na drugą broń, to od razu łapie mnie status y, przemarznięcia, y, chyba, że stoję w słońcu albo w budynku, ale że mam tę parową włócznię, to, y, to dzięki temu z ten, tym tłokiem cały czas... Oddaje ciepło i ja nie marznę, i to dlatego w tym momencie się i trzymam. No to a ta, ta lokacja jest na to jest praktycznie, no, bardzo duża część drugiego rozdziału się dzieje w, w, w zimie i na stoku gór, góry ośnieżonym. A w związku z czym, no, poszedłem cały czas all in, poszedłem w tą włócznię i na razie nie kombinuję. No ale to jest tak mniej więcej te mecha, mechaniki walki, levelowania wyglądają, ale co jest najfajniejsze. Tak naprawdę mm, możesz wbić sobie przy kapliczce, bo tutaj mamy kapliczki i to wszystko tak naprawdę zarządzamy z poziomu kapliczki. I wkładanie tych igieł w swoje ciało, i w tych kamieni w broń, i rozwój postaci. W, możesz mm, wbić sobie poziomy i one zostają. I nie stracisz tych dusz, mimo że na przykład yy, nie wiesz, że teraz chcesz iść, po prostu nie masz pomysłu, więc sobie zostawiasz ten level. On sobie tam jest bezpieczny, te punkty są niewydane A, a możesz ci przyjść na przykład Przy czyszczeniu lokacji, taka, taki pomysł że mhm. no, Może sobie pójdę w, w taką Aczkolwiek z drugiej strony no to, to, to nic nie kosztuje Wbicie takiego levelu, także to też prawda jest taka Że, że go nie stracimy No i są przeciwnicy, którzy są cięż, ciężsi To właśnie był ten wspomniany przeze mnie Ciężko zbrojny, cesarski Którzy za samo pokonanie dają już od razu level Taki jakby yy, Nie tę walutę Mercury, która jest też walutą w grze I, i kupujemy za nią przedmioty jednorazowe i, i zbroje Bo też jak z, oczywiście weźmiemy przedmiot z bos'a, To mamy specjalnego kupca, który nam udostępnia jego set Albo na przykład udostępnia nam jego czary yy, I kupujemy je wtedy za tę walutę Mercury a od niektórych przeciwników mamy po prostu poziom taki jako yy, nagroda. To chyba tyle. No, muszę przyznać, że yy, ja, sobie, ja sobie tak nie wyobrażałem tego uczanga. Mi się wydawało, że to będzie dużo prostsza gra, ale ale ten, ale yy, tak jak widzę, to ma ten ulubiony dla mnie sposób yy, to, co powiedziałeś, modyfikacji umiejętności, że one cię nie kosztują, że to nie musisz iść gdzieś do kowala, nie musisz czegoś płacić, tylko po prostu możesz sobie... Próbowałem sobie przypomnieć, która ostatnia gra, która miała, miała też tak y, darmowy y, reskill, czy jak to się ładnie nazywa. Mm, mm. -ry -ry -ry -no że po prostu nie musiałeś, że mogłeś y, praktycznie w każdym mm -hmm. momencie y, bawić się, się buildem, ale nie mogę sobie przypomnieć, jaka gra, ale też wiesz, to jest tak, że na pewno kojarzę jakiś taki tytuł, ale ale te. No to fajnie, no ja rozumiem, że, że kontynuujesz tą swoją przygodę, że to będzie twoja taka gra, którą pewnie jeszcze w podsumowaniu tego roku mhm. Ja myślę, że chciałem przejść w grudniu naprawdę mam teraz mocne, mocne hype na nią i, i mhm. bawię się fantastycznie no jest, tak jak wspomniałem, no jest, jest to jest poise break, który, którym wytrącamy przeciwnika z równowagi nie ma tego, co było na przykład Porównam dwie rzeczy jeszcze do Lice of P, tak. o którym w ogóle nie mówiłem, aż kolejny raz o tej gry odwołuję. Eee, w Lice of P jest ten backstab taki, czyli obchodzimy przeciw... Też było to w Soulsach, teraz nie pamiętam. ale tak, tak, w Soulsach był backstab. Tutaj tego nie ma. Możemy zadawać w plecy przeciwnikowi cięższe ataki i wtedy wbijamy mu ten poise break i wtedy on upada na kolana i możemy ten brutalny atak, on się nazywa, nie wiem... Y jak, jak ma tą poprawną nazwę? No, brutal Attack albo Lice of P, Visceral, chyba tak? Mm -hmm. To jest Visceral? Dobrze mówię? Tak, Visceral. E, natomiast na przykład nie masz, nie, nie, nie trzeba się martwić, na przykład tak jak w Soulsach, że się źle poprowadzi Wątek czy Weldanie że czegoś się nie zrobi i to trzeba tak bardzo powolutku wszystko po kilka razy się wraca do, do jakiegoś NPCa i się z nim gada, czy, czy na pewno on jeszcze czegoś nie powie, czy tam może popchnęliśmy yy, trochę jego wątek, że no tak to było strasznie tego backtrackingu było do tych punktów, żeby z jakimś NPCem pogadać, czy to na przykład teraz coś zaskoczy, nie, bo za pięćdziesiątym razem gościu w końcu coś nowego powie i gdzieś tam dalej popchnie jak się gra oczywiście bez wiki, mhm. ale tutaj zrobili tak jak w Lies of P, w Lies of P i tutaj jest taki system, że jeżeli ktoś ma w teleporcie, tak. w kapliczce, masz te wszystkie lokacje i jeżeli ktoś ma z tobą do pogadania, to idziesz do niego, bo pojawia się jego ikonka, jego twarzy przy nazwie lokacji i wtedy wracasz do niego i wiesz na przykład, że możesz popchnąć jego wątek, nie? Mhm. E, bo on się tam pojawia na przykład. Albo czasami widzisz, wchodzisz do lokacji i odplokowujesz kapliczkę i podchodzisz do leportu i widzisz, że na lokacji masz dwóch npc z którym jeszcze ich nie widziałeś, ale już wiesz, czego szukać i że wiesz, że nie możesz przegapić ich, bo no, nie chcesz przegapić ich wątku. A, a wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo, tak myślę, to jest bardzo uczciwe wobec gracza i, takie, takie szanowanie jego czasu z tym e, respekiem. O, respek. Nie reski, tylko respek. Mhm. E, że możesz to, że to nie kosztuje ci jakiejś waluty, jakiegoś przedmiotu, nie musisz używać. E, po prostu w każdej chwili możesz sobie to poresetować i, i się bawić dalej e, w inny sposób. E, nie ma tej kary, no nie? Na przykład. Za to, że poszedłeś w coś, co ci się nie podoba i teraz ugrzązłeś z, nie wiem, z toporem, a jest za wolny i nie dajesz sobie rady mm, z bossem, bo jest boss jest super szybki i tak naprawdę cały czas blokujesz tylko i nie możesz ataku wyprowadzić. Mm -hmm. e, ale to samo jest z tymi NPCami, że gra ci mówi, słuchaj, na tej lokacji musisz znaleźć się z dwóch i, i jeżeli nie pogadasz z nimi teraz, to może w następnej już nie będziesz i przepadnie ci cały wątek. Dla mnie to jest super zrobione. Tak, tak, tak. Także tutaj nie ma tego takiego strachu, mhm. że coś się przegapi. Sobie sobie przypomniałem, że z takich ostatnich gier, ale to jednak inny gatunek trochę, ale chyba w Clery Obscure, tam można było sobie żonglować tym. No i, tak, pik, to tak, jasne, tak. to tak, ale i tam sporo tych materiałów to ale nie tylko przemalowania pick, to, było tylko, wypadało. Tylko też te yy, umiejętności, wiesz, te, bo, bo, bo to, to, tam yy, skalowałeś, nie wiesz, te niektóre mhm. yy, zdolności były tam, bronie. Od, od niektórych tak. umiejętności i to też, to też mogłeś zmieniać w każdym momencie. Znaczy nie w każdym momencie. Przemalowanie, tylko... Ten przedmiot, ale on, on był wszędzie. nie? Ja, tam, ja, ja kończyłem tę grę, miałem chyba z 50 przemalowań w plecach. A nie, czy jednak nie ten. Kurczę, jednak masz rację. Ale, Kup przedmiot. ale wiesz co, każdy, każdy, każdy, każdy sprzedawca miał chyba trzy. Każdy jeden na każdej lokacji miał trzy. Mhm. Tyle, ile masz bohaterów. A jeszcze to wszędzie wypadało. Ja mówię, ja nigdy nie kupiłem tego przedmiotu. No, bo jak yy, to było tak wszędobylskie, wiem, że to samo, że nie odczułem tego, żeby to był jakikolwiek ogranicznik. Mhm. No. no i oczywiście też jest, yy, ten element tutaj, chyba wspomniałem o tym na początku, czytania fabuły i historii postaci z przedmiotów i dowiadywania się na przykład tak naprawdę cały wątek twojej bohaterki to to odczytasz z przedmiotów, bo, mm, bo nie, nie jest powiedziane, dlaczego ty jesteś w, tym, w tej prowincji Shu, jak tam trafiłaś, yy, ale jej motywacje są można odczytać i ten jej wątek główny, tylko czytając te opisy One przedmiotów. czy jest w piratem, tak? Ten, ten no, my, my mamy, ja zakładam, że jest, bo ona ma strój piracki na sobie i ten zapisu no to jest tam, że, że to jest yy, strój piratów. Mhm. No a ten, ta prowincja Syczuan, ona nie... No z tego, co, co, co kojarzę, to ona nie jest przy morzu. Więc ona tam wróciła i z tego, co też rozumiem, ona wróciła w swoje rodzinne strony. Mhm. Ale nie chcę zdradzać tego, tak mówić, po co tam no, wróciła, bo tak. może ktoś chce sobie sam to znaleźć, ten przedmiot. Natomiast ty jesteś w piracki zbroi i później spotykasz np który tak naprawdę też jest tam po to, żeby pewne wskazówki, zna, od, od, coś odkryć, mhm. jest twoim towarzyszem, przynajmniej tak się przedstawia, i daje ci przedmioty, na przykład suszone mięso, które mam tam w opisie, że to jest yy, dla, dla, no tam przygotowane specjalnie na, na morskie wyprawy i daje ci drugi zestaw, który też jest zestawem opisanym jako zestaw używany przez piratów, mhm. ale to nie wygląda jak taki pirat z kraibów, tylko to jest normalnie taka zbroja e, wyglądająca na na zbroję mm -hmm. y, no, Wojownika, nie? Tak. wu Fallen Feathers. Gra, którą Dokładnie. polecasz, jak rozumiem. Bardzo. <grym> nie, naprawdę, rozumiem. nie, naprawdę dla mnie, dla mnie nie chcę mówić, że to jest gra roku, bo jeszcze nie wiem, jak da się... Może będzie, być ale... ostatni boss, który cię tak frustruje, że dojrzesz w wniosku, że po prostu, co to jest za gra G, No może być taki 10. boss, już, już, już wiesz, y, tylko że tutaj ja naprawdę czuję, tej, że naprawdę czuję, że bo mhm. czasami tak jak, jak mówię, czasami ci, ci, przy, przy farci, ale czasami są bardzo nieczytelni bosowie. Tak naprawdę grałem w parę, parę gier, gdzie ja nie wiedziałem do końca, jak mi się udało. W sensie nie, nie znałem tego setu i to było na farcie. Mhm. I tutaj są super telegraficzne, to, to wszystko jest bardzo dobrze sygnalizowane no jasne, zaskoczy cię na przykład druga faza czasami, nie że już myślisz, że jesteś w ogródku, że też się z gąską i nagle on odpala drugą fazę i, i ma całkowicie zmieniony moveset, który jest też fajnie podbudowany tym, co ten boss zrobił w tym takim momencie przejściowym, nie ale, ale może być tak, że będzie jakiś, którego nie pokonam, nie? w sensie, okay. że nie, nie dam rady. A wyobrażam sobie, bo tutaj miałem yy, dwa razy taką sytuację, gdzie gdzie biłem po kilka godzin postów, nie? Tak. No, ja mam, ja mam grę, która raczej grom roku nie będzie, ale cały ten taki to wiadro pomyśl, że się tak wyrażę, które się wylało na tę grę w, w dniu premiery, raczej już, gdyby gra była w takim stanie, jakim jest teraz, to by się raczej nie wydarzyło. Być może byłyby oceny bardziej krytyczne w związku z samą grą. Mind's Eye... Nie wiem, czy dużo słyszałeś. GTA Killer. GeTA Killer. Bardziej bym powiedział, że to jest taki e, sci-fi mafia, jeśli chodzi o swoją strukturę, ale to jest ciekawe, bo e, ja oczywiście pierwszy raz widziałem tę grę na jakimś zwiastunie, który być może był na Game Awards, tylko nie wiem, czy rok temu, czy, czy dwa lata wcześniej, ale to było tak, że faktycznie to, ten zwiastun robi no, niesamowite wrażenie, bo widziałeś taki futurystyczny świat, e, no akcje z trzeciej osoby, więc dużo się działo, no więc my wygłodniali fani, czekamy na tego GTA 6 już tyle lat, na tą grę i, i właściwie każda gra, która byłaby takim, takim dużym tytułem, który, który aspirowałby choćby do no tak mówisz, no nie wiem, do gry GTA podobnej, no to już jest na, na naszym radarze, przynajmniej na moim, i ja miałem na, na swoim radarze yy, Mańcaj, ale te wszystkie krytyczne głosy sprawiły, że ja po prostu się zatrzymałem i mówię, OK, poczekam, aż ta gra przynajmniej kilka patrzy dostanie. I, I chyba na tym etapie, to tych, tych update'ów było pięć czy sześć. One są dziwnie oznaczane. Zresztą w ogóle miałem przygodę. To też pisałem ci wpisałem na Twitterze, że jak. Instalowałem grę z płyty, którą kupiłem kilka dni temu, to zawsze jest tak, że jak już masz taką grę, która wyszła jakiś czas wcześniej, to jakiś tam minimalny patch zawsze się gdzieś z tą grą dociąga. Tak? Tu się pliki kopiują, a w tle widzisz, że konsola chce dociągnąć jakiegoś patcha. Tutaj to się nie wydarzyło i to już był taki dla mnie sygnał ostrzegawczy, że kurczę, coś może być nie tak. Jak sprawdziłem, to, to wersja tej gry jest mniej więcej na poziomie takim, który, który powinna być. Tam ja wiem, że chyba jest jeden update więcej, który, się, który jest podany na stronie producenta. On nie jest, ale to nie jest ta wersja vanilla, która, która wyszła w dniu premiery. I muszę przyznać, że pod względem takim wydajnościowym oni wiele w tej grze poprawili. Być może kosztem nie wiem, ostrości grafiki, być może tego, że zastosowali tę tą, tą zmienną rozdzielczość i czasami są momenty w grze, w których, w których ta grafika nie jest taka ostra, nie jest taka wyraźna, ale nie ma mowy o tym, żeby podczas walki płynność spadała, żeby to strzelanie było przerywane jakimś chrupaniem, żeby ta jazda samochodem też gdzieś się więc jakby rozwiązany chyba taki jeden z głównych bolączek, bo ja sobie nawet... Dzisiaj jakąś jedną recenzję słuchałem, bo chciałem wiedzieć, do czego ludzie, się y, wiesz, y, do tej gry doczepiali, nie? Bo wiesz, bo sam w samym założeniu historia jest nawet ciekawa. W ogóle jest pełna bardzo interesujących, długich y, filmów y, przerywnikowych. My wcielamy się w, w, w, w, w byłego żołnierza Jasona Diaza, który odwiedza kumpla mieszkającego w y, w Red Rock chyba to się nazywa? Czy tak chyba się nazywa? To miasto. Zresztą w ogóle to jest taki, to jest taka futurystyczna wersja Las Vegas. Nawet w jednym momencie myślałem, że ona, że ta, że, bo ona tam jest Viva La Vega. I to się odnosi chyba do jakiejś tam polityczki, która, która jest burmistrz tego, tego Ona tego, tego, tego miasta bierze udział w wyborach, więc widzimy jakieś takie slogany reklamowe, jakieś takie yy, yy, plakaty, ale generalnie chodzi o to, że to jest, Los, yy, to jest Las Vegas. To jest Las Vegas takie charakterystyczne, bo nawet nie widzisz te budynki kasyn, widzisz tą taką nowoczesną nie, to, oni to chyba The Dome mówią nie, taka kopuła tak, kopuła. tak na której wyświetlane są yy, no, obrazy z jednej i z drugiej strony, bo właściwie tam w środku można oglądać jakiś film yy, niesamowitym, wiesz wypukłym ekranie, znaczy wklęsłym Albo na zewnątrz można wyświetlać takie fantastyczne rzeczy, no, jak, jak widziałeś, nie wiem, tam chyba piłkę do kosza, nie, więc wszystkie takie tak. charakterystyczne mo super. motywy. Kopuła jest super. Tak. Być może no, nie, nie ma tych wszystkich takich e, przyniesionych e, z, z polskiego świata. Nie wiem, nie widziałem tam e, wieżę Eiffla, nie widziałem tam jakichś e, mikrozabytków, ale naprawdę no, to jest to. jest to. Więc... A chyba to wszystko jest burzone, wiesz? Tak mi się wydaje, że te naj... naj... Takie, tak, oni to nie, burzą, a to później to budują to. od nowa jeszcze większe, z większym no. rozmachem, jeszcze piękniejsze, więcej złota, więcej blichtru. Ja, ja rozumiem, nigdy nie wiedziałem do końca, na jakiej to się zasadzie odbywa, nie? że po prostu kasyna przestaje przy, yy, przynosić zyski, to być może, żeby totalnie odciąć... Stary, co? czy znaczy, wiesz, yeah. nie, nie no, są kasyna, które bankrutują z jakiejś przyczyny, albo może no, nie przynoszą mm. tyle tyle tych. więc wydaje więc jakby... mi się, że to jest tak przerwę mm -hmm, się tak tylko, tak, tak. że oni mają tyle pieniędzy że, a mają na przykład, wiedzą, że mogliby przyjąć trzy razy więcej gości i, e, i burzą ten hotel z tym kasynem i budują na jego miejsce Kolejny większy. Te, ja, ja w ten sposób sądzę, że tak to, to, to działa. Że oni mają tyle pieniędzy, że są w stanie pozwolić sobie na policzyć sobie, że bardziej im się opłaca mieć rok w przystoju. Tak. Szczególnie, że podejrzewam, że mają więcej kasy niż jedno, ale będą mogli w, z, z kolejnym rokiem, tam, który, w którym zaczną funkcjonować, zacząć przyjmować. Ja wiem, że kasy bankrutują, zdaję sobie sprawę, aczkolwiek yy, no to są. Eee, nie wiem, no takie jakieś takie dziwne przypadki, raczej chyba to, ja z, to wszystko jest wszystko zależy od, od koniunktury, no nie, że na przykład, nie wiem, jest taki moment, że, e, że ludzie mają nadmiar gotówki i, i, i wiesz, albo, albo z drugą stronę, może ludzie właśnie, kiedy, kiedy jest ciężko, no nie, to myślę, że to jest najlepszy sposób, najszybszy, żeby się odkuć, zbogacić, nie, i niestety, no dla niektórych to jest tylko taka, wiesz, zabawa, wyjście, frajda, spróbowanie sobie, no nie, później zobaczenie ciekawego miasta, a dla niektórych no, to, są, to są całe tragedie, nie? więc ja, ja, ja nie mam w sobie nutki hazardisty I, i to jest coś, co by na przykład przydałoby się, żeby być bardziej przedsiębiorczym, żeby bardziej ryzykować w życiu, ale nie, ja jestem, jestem spokojny, człowiek, więc ja nie, nie wiem, co przeżywa ktoś, kto, kto potrafi w takim kasynie przegrać no, nie wiem, wszystko. Wiesz, o co chodzi, bo bo jak masz jakąś tam sumę, którą masz w kieszeni, którą bierzesz ze sobą, ale jak zaczyna się pożyczanie, yy, branie na, na jakiś weksty i tak dalej, to, wiem, jest, to, jest, to jest koszmar. nie? I... Ale mówię, ja, ja przynajmniej w moim jakimś tam postrzeganiu, bo tak jak gdzieś kasyna bankrutują. No, ja wiem o przypadku Donalda Trumpa kasyna, który zbankrutował. No właśnie, no, to jest też taki... Ale, ale yy, ja, no, nie wiem, wyobrażam sobie to jako tak olbrzymi biznes, który yy, no, no, jest niezatapialny. Przynajmniej te, takie w mojej głowie to tak funkcjonuje. Jeżeli, może, może mam totalnie błędno, bo ci przerwałem, ale to tutaj wynika to z, po prostu z mojego jakiegoś tam mhm. spojrzenia na świat, że to jest po prostu tak, to, to, tak to tak. wyglądało dla mnie zawsze. Ale z drugiej strony, ja tylko czerpię wiedzę z CSI Las Vegas. <laughs> Ja jest no, Las Vegas to... Właśnie to mi się podobało, że to była ta zawsze ta nocna zmiana i zawsze, zawsze... Yy, znaczy nie, nie pamiętam dokładnie, czy tam w ogóle było dużo spraw, które były takie typowe dla Las Vegas, nie? Ale pewnie z, y, jest coś takiego, że każdy, każdy ten serial, oprócz tego, że ma tą inną ekipę i musi być jakiś twist w tej ekipie, to one są budowane według takiego schematu, nie? Więc, że jakiś doświadczony, który jest siwy, jest jakaś młoda dziewczyna, jakiś młody gość i oni tworzą taką nieoficjalną parę, Wiadomo, nie? Ale. Jest jakaś gig naukowiec, albo, albo nie gig tak. naukowców. Jakaś dziewczyna, która ma jakieś swoje cechy takie szczególne. No to jest schemat, tak. Ale ja tylko jedną rzecz powiem mm -hmm. jeszcze a propos cjs no, no, no. Że moim zdaniem e, tam w każdym z tych trzech, tych takich flagowców, to zawsze było jednym z bohaterów było miasto. No dlatego o tym mieście zacząłem mówić, wiesz, bo. Bo w Mindsaj to miasto się wyróżnia. Tylko podobnie jak mm -hmm. w mafii, albo na przykład takich grach, jak Lua, czy, czy, czy, czy, czy no właśnie Mańcaj, to miasto jest ogromne, ale tam nie ma. Ale tak naprawdę nie wykorzystujesz potencjału tego miasta, wiesz, nie wykorzystujesz tego, że masz tyle fantastycznych miejsc, które mógłbyś wykorzystać do czegoś, tak? No. Mm -hmm. Jedynie co, co czuję, że to miasto jest ogromne, kiedy. Przyjeżdżasz między misjami i masz do przyjeżdżania, na przykład, nie wiem, bo to w milach tam w ogóle te, te, te odległości są podane. Na przykład masz, nie wiem, 3-4 mile i faktycznie jedziesz, nie? Później jest tak, że możesz przeskakiwać te dłuższe. To dosłownie ta gra ja nie mówię też, pewnie to już mogłeś słyszeć ta gra w swojej strukturze tej grze jest bliżej do mafii niż do GTA. Okay. Bo ona po prostu się składa z misji, które następują po sobie jedyne, znaczy ja miałem jeden bug, bo jeszcze wrócę do tego początku, ale miałem taki jeden bug, nawet tak w dramatycznym tam wpisie napisałem, że ja chyba tej gry nie ukończę. Bo wyszedłem z gry, bo normalnie miałem tak, że większość czasu grałem i miałem konsolę uśpioną. No bo mówię, to nie jest jakaś długa gra, tak, tak gdzieś doczytałem, że to jest, nie wiem, 10, 13, nie wiem, ileś tam godzin, że może mi się w tych kilka wieczorów uda to skończyć. Miałem tak, że jednak konsolę włączyłem i kiedy kontynuowałem, to się zdziwiłem, że jakby mnie cofnęło kilka misji. No i tak yy, za pierwszym razem po prostu przeszedłem tą misję. ok, I ona się zakończyła w taki sposób, że kolejna misja, wiesz, nie zostałem kolejnego telefonu, w ogóle to jest świat przyszłości, więc oni tam nawet nie noszą telefonów. Yy, w świecie przyszłości masz soczewkę kontaktową, dlatego na komórki nie mówi się komórki, tylko soczewki, lens, i ona jest po prostu na oko, i dzięki temu masz nie tylko zintegrowany połączenie internetowe, ale też masz ten HUD, yy, HUD przepraszam, czy jakby to inaczej nazwać, czy ten wyświetlacz, na którym, yy, którym to skanujesz. Jest. To, to jest ciekawe, no nie, ale to śmiesznie wygląda, bo kiedy ktoś komuś przychodzi telefon, no i ta, ta soczewka automatycznie troszeczkę odbarwi, znaczy zmienia ci barwę oka, no nie? Więc widać, że ktoś ma po prostu, tak się nazywa ta choroba, taka co się ma. Yy, D, d, d, różne kolory oczu, nie? Że tak dziwnie wygląda, hmm. nie? Bo to czas, czasami jest, ale e, ludzie odbierają telefon i wiesz, migaj moko, no nie? I, I odchodzą na nie i mówią halo, no nie? Coś tam, coś tam, nie? I zaczynają mówić. A jak ty rozmawiasz, A, to masz powiedzmy to... w rogu wyświetlaną e, obrazek osoby, z którą rozmawiasz i, i tyle. Co się też przydaje do tam sterowania różnymi rzeczami, nie? Bo tam dostajesz drona takiego, A czy którego, to jest to, jakieś możesz... wspomaganie też celowania na przykład? Nie jest to w ten sposób przedstawione. aż okay. tam w ogóle nie ma jakby w celowaniu, czy jest celowanie, wspomaganie celowania, bo na padzie grasz, więc jest ten taki snap, nie, że kiedy robisz namierzenie, to... rozumiem, no, ale Przykleja. chodzi mi o, czy chodzi o jakiś celownik taki, który w, jest w wyniku tego, że masz taką soczewkę, to wytłumaczenie jest na, nie wiem, jakiegoś tam e, optycznego celownika, który, nie, który, nie. którego używasz. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie, ale wiesz co, jest tak, że my y, mamy później, dostajemy na pewnym etapie gry takiego własnego drona i my możemy e, szybko się przełączyć i wtedy widzimy e, z kamery tego drona bezpośrednio, nie? Więc ja sobie wyobrażam, że to jest tak jakby ten nasz bohater zamiast tego, co widzi przed sobą, no nie, widział to, co ten dron. Nie wiem, że taki out of body experience, jak to się mówi pięknie, tak? Czyli, czyli taki... E, ale to jest, to jest jedyne takie, co, co można powiedzieć, że w, w jakimś tam stopniu jakieś celowaniem. Za pomocą tej soczewki. To jest bardziej taki gadżet. Yy, znaczy, wracając jeszcze do tego, właśnie, że to miasto jest bardzo futurystyczne, wiesz, że jest bardzo yy, takie nowoczesne i yy, uciekła mi myśl. Yy, mówiłem o tym mieście jako, jako yy, taki. Yy, o strukturze tej gry, że Bo to faktycznie. jest bardziej ma mafia, nie? Że to jest, że to jest, mhm. yy, że, to są, że to są. Aha, już wiem. I miałem ten bug taki, że skończyłem misję. I nie dostawałem tego telefonu albo komunikatu, że ktoś tam mówi: Dobra, teraz musisz gdzieś jechać tutaj, więc on to mówi: wrzuć mi to na lęsa, nie? I w grze w ogóle to też jest absurd. Masz ogromne miasto, jest, jest to naprawdę dużo miejsc, które możesz odwiedzić, yy, zobaczyć, no nie? Przejechać, ale nie masz yy, głównej mapy. Takiej mapy, która by ci pozwoliła określić, yy, wiesz, gdzie jesteś, to po pierwsze. Dwa żeby zobaczyć to wszystko, jak to wygląda, jak to się ładnie prezentuje. Ta mapa, którą my dysponujemy, to jest mapa takiego GPS-u wrogu, wiesz, ten radar taki, jak, jak, jak w te tego typu grach. I to jest dla mnie no, sz szkoda, bo był ten moment, że faktycznie nie dzwoni do mnie nikt, więc wsiadam do tego samochodu, no i zaczynam jeździć. I mówię, to może bym teoretycznie pojechał do miejsca, w którym wydaje mi się, że kolejna misja miała się zaczynać. Ale to też tak nie działa, nie? Więc... Więc jeździłem po tym mieście tak trochę bez celu i, i zorientowałem się, że coś jest, znaczy wiedziałem, że już jest coś nie tak. Próbowałem wszystkiego, nie? Po prostu gdzieś mi cofnęło sejwa, ale jak grałem, kontynuowałem tego save'a, to mi po prostu po przejściu tej misji nie, nie, nie chciała się odpalić kolejna. No i byłem no, przekonany, że, że utknąłem, że... W grze jest tylko jeden slot wykorzystany. No nie jakby ten. Możesz oczywiście mieć kilka slotów, ale to jest tak, że po prostu zaczynasz kolejne gry. Jakbyś chciał sobie je rozdzielić. Ale nie, nie masz kilku slotów w jednej, w jednej grze, w jednej, yy, w jednej sesji. Więc nie mogłem ani wrócić, ani nic. Ale na szczęście, bo też zorientowałem się, że mam broń, którą dostałem w ostatniej misji. To był karabin snajperski. A ja już miałem ją w tej. Więc mówię, ok. To poszedłem do tego menu, w którym możesz sobie wybrać wszystkie misje, które wiesz, przyszedłeś, i zacząłem grać od tej ostatniej, którą ukończyłem, bo tak zapewne. I na szczęście od tego momentu mogłem już grę kontynuować normalnie, że wiesz, nie zatrzymałem się po przejściu misji i nie czekałem na kolejny telefon, tylko więc to było kontynuowane. Więc to był taki największy bug, jaki miałem w całej grze. Bo drugi to był taki glitch, że byłem w budynku i zamiast pójść do windy, poszedłem jakimiś schodami i po prostu szedłem na dół tymi schodami, te schody się urwały, wpadłem na dół klatki schodowej i już nie mogłem stamtąd wyjść. Bo już nie było wyjścia. I to było wszystko. Ale nie, że gdzieś wpadłem między tekstury i tak dalej. Więc wydaje mi się, że mam takie wrażenie, że od strony technicznej to oni te, te, te, te największe błędy poprawili. No ale o co chodzi w samej grze? My wcielamy się w takiego weterana nie wiemy dokładnie, czy, czy byliśmy żołnierzem jakiejś armii amerykańskiej, czy, czy byliśmy jakimś najemnikiem. Mamy pewien taki prolog, taki, taką jakąś akcję, która się dzieje w jakiejś burzy piaskowej. My nie wiemy, co się dzieje, ale oddział komandosów po prostu wysyła drona, który bada niemal jak w Indiana Jones jakąś podziemną podziemną strukturę, jakby to były jakieś, nie wiem, jakby to były jakieś wnętrze piramidy jakieś, nie? I tam się coś dzieje. I my, jakby akcja przeskakuje do czasu współczesnego, nie? kiedy my po prostu pojawiamy się w tym, w, tym, w cudzysłowie Las Vegas, w tym Red Roku, odwiedzamy kumpla, i, no i ten kumplam załatwia pracę w Silvas Industries. To jest największa, fabryka robotów i, i, i w ogóle taka nowoczesna firma, nie, taka, która zajmuje się też rozwojem sztucznej inteligencji, bo to jest świat przyszłości, ciężko powiedzieć jak dale, dalekiej, ale jest pełen dronów, pełen robotów takich kroczących. Są roboty humanoidalne, które, które normalnie wyglądają jak ludzie, w sensie nie mają twarze ludzkie, ale ale, ale generalnie są humanoidalne. Są roboty, które bardziej przypominają takie mini mechy i, i one mają wiem, funkcje patrolowe i tak dalej, ale tego jest pełno. Wiesz, to jest taki ciekawy świat, bo w ogóle idziesz yy, w tej scenie otwierającej, kiedy od, yy, odwiedzasz tego kumpla, no to masz taki vibe trochę otwarcia z, z GTA. Wiesz, to takie nie, przedstawienie miasta tutaj kumpel, no nie bardzo fajnie wyreżyserowana. Scena, jak się, jak, się, jak się witają i później idą ulicą i widzisz ludzi różnych, no nie? Ja nawet się zatrzymywając zacząłem się, wiesz, oglądać, co, co robią, co mają, no nie? Tam jakieś selfiaki sobie, znaczy może selfiaki nie, bo to... jak Coś było takiego, że, że przykuło moją uwagę, no nie? Że, że na tej ulicy się coś ciekawego dzieje, ale to jest taki... Yy, Taka uda, no nie? Że, że ten świat może żyć, no nie? Później jak już grasz, to takich akcji za bardzo nie, nie uświadczysz. Aczkolwiek była jedna sytuacja, w której właśnie, bo tak mówię, my jesteśmy w tym mieście, no nie? Wygląda na to, że my szukamy pracy, próbujemy jakby się odnaleźć. Nie wiemy dokładnie, co, co się z nami działo przez te trzy ostatnie lata, ale widać, że, że szukamy powiedzmy jakiegoś takiego, wiesz, resetu, chcemy chcemy znaleźć pracę, chcemy się zakotwiczyć, nie, i tyle. No i kumpel nam załatwia tą pracę właśnie w tej firmie jako, jako ochroniarz. Bardzo szybko się okazuje, że, że wzbudzamy pewien, znaczy nie pewną sensację, ale jakby masz takie wrażenie, że, że jakby spodziewali się ciebie, że tam będziesz. Dodatkowo okazuje się, że jako, jako żołnierz miałeś w wszczepioną miałeś w szczepioną, y, znaczy chip jakiś taki w szyję, który. Którym w, neurolinka. Takiego, takiego neurolinka, coś takiego, co, y, co wydaje się być jakąś taką technologią. Masz wrażenie, że może zakazaną, albo nieznaną, że, że jakąś prototypową, nie? Ale póki mhm. co, jakby y, oprócz tego, że, że wzbudza zainteresowanie, to Twój taki pierwszy dzień w pracy jest taki, że od razu już zostajesz wysłany na. Na, na zadanie tam spacyfikowania jakichś tam robotów, które, które zaczęły się buntować w jakiś dziwny sposób, z jakiejś dziwnej przyczyny, no ale to jest tylko początek, później zaczynają się już takie poważniejsze zadania i była jedna ciekawa misja, w której e, walczając z jakimś takim gangiem, no bo to się okazuje, że też jednym z pierwszych celów, jakie dostajesz, to jest śledzenie jakiegoś typa, który który coś zaczął wynosić wiesz, z, z firmy, nie? jakieś szpiegostwo No i trzeba ustalić z kim on się spotyka co robi i tak dalej ale żeby nie, nie, nie straszać całej misji no, to tylko powiem, że ta ona się kończy w takim miejscu że w takiej dzielnicy mieszkalnej kończy się strzelaniną i taką strzelaniną można powiedzieć jak, jak właśnie w GTA dużo przeciwników, ty chowasz się za słoną i tak dalej i był taki moment, który mnie rozbawił bo było tak, że ja się z nimi strzelam a tam jakaś babka, która mieszkała dom obok, wychodzi z shotgunem i coś tam wyzywa i zaczyna się z nimi strzelać. No nie skończyła się dla niej ta historia jakoś tam wyjątkowo udanie, no, nie? no bo skończyła jak powiedzmy reszta tych bandziorów, no nie? Ale wiesz, ten taki element losowości, który był tak rzadki i który właściwie w całej grze mi się już w ogóle nie powtórzył, nie? Mówię, wow, no to, jest, to byłoby fajne, gdyby było więcej takich momentów, nie? Bo sama gra właściwie sprowadza się do, do tego, że, że to jest taki cover shooter, bo, bo w większości przypadków nie, nie możesz strzelać, w, nie będąc zasłony, bo jesteś no, po kilku strzałach, ty nie? Giniesz. Ale nie masz jakiejś ograniczonej energii, w tym sensie, że po prostu jak się schowasz, to po kilku sekundach zdrowie się regeneruje. Nie? Więc to jest tak, że chowasz się za słoną, ostrzeliwujesz, e, później jak masz właśnie te dodatkowe gadżety, na przykład masz, e, masz tego drona, to jesteś w stanie skanować otoczenie, możesz tym dronem później, co jest świetne, nie? E, masz hakowanie tym dronem, nie? możesz e, e, wystrzelić takie impulsy, elektryczne, które żywego przeciwnika powiedzmy na chwilę unieszkodliwią, robota mogą rozwalić, drona rozwalą, możesz hakować te drony, możesz hakować te, te, te roboty, no nie? Więc, więc jest dużo, dużo opcji, aczkolwiek to nie jest cyberbank, nie? to nie są te opcje, które tak nieograniczonym, po prostu to jest tak, że opór strzelania masz, masz kilka, dosłownie no, policzysz je na, na palcach jednej ręki, umiejętności, które wynikają z tego, że, że masz tego, tego drona. Więc cała walka jest, jest taka no, prosta. Wiesz te bronie mogłyby mieć lepszy odrzut. Wie? Że masz takie wrażenie, że, że wszystkie te bronie, czy to jest strzelba, czy to jest pistolet, czy to jest jakiś karabin ciężki maszynowy, czy jakiś taki bardziej e, e, lekki karabin maszynowy, że one wszystkie nie mają jakiegoś takiego odrzutu, że one wszystkie jakby mają kompresor i tłumik w jednym. Że one tak strzelają. Wiesz, że nie ma, nie ma takiego, takiej mocy, jak jest, jaką czujesz, kiedy strzelasz w Call of Duty. I tego mi trochę tutaj brakowało, no bo tej walki jest sporo. Nie? Poza, poza walką, no tak mówię, no to masz jakieś takie czasami misje, które, które są związane z tym, że używasz drona do śledzenia albo drona do tego, żeby, żeby szpiegować w budynku masz takiego, dostajesz takiego małego drona wielkości, ja wiem, motyla, nie? I, i, I gdzieś tam też musisz się dostać, ale szczerze to mi nawet nie okay. przeszkadzało. Wiesz, że to jest ten gameplay, który całościowo bym ocenił powiedzmy 5 na 10. nie? Że nie jest, ani nie jest jakiś mocno a jak z jeżdżeniem w ogóle, bo tak nic nie wspominasz, mówiłeś, że tam się jechałeś gdzieś autem, ale tak jakbyś w ogóle te auta. Znaczy, wiesz co, pojeżdżenie e, jest, jest Jest przede wszystkim tak, że oczywiście, jak, jak zaczynasz pracę w, w, w Silwacz, to dostajesz. Wydaje mi się, że to jest traktowane jako twój samolot, jako służbowy. E, I w tej grze, co jest w ogóle dla mnie szokiem, nie możesz robić tego, co w Grand Theft Auto czy w innych taki grach było jakby podstawą. Czyli możesz, nie możesz sobie zmieniać samochodu, po prostu zatrzymując na ulicy inny samochód, wywalając z niego, na przykład nie wiem, strzelając do, do, do, w, w, nie wiem, w szybę pasażera czy tam kierowcę i przyjąć tego samochodu. Co w ogóle dla mnie było szokiem, bo była taka misja, że wracałem właśnie gdzieś tam e, e, z, z, z dalekiej pustyni i Utknął mi samochód, wiesz, jakoś zrobiłem jakiś, wyjechałem spoza trasę, gdzieś wyleciałem, przekoziołkowałem i ten samochód mi się wbił w szczelinę. Bo jeśli on ci się nie wbije w szczelinę, ale jest tylko odwrócony, to możesz go yy, flipnąć, nie? Jest pod przyciskiem mm -hmm. masz. Ja mówię, no dobra, to sobie wezmę samochód do jakiegoś przechodnia, nie? Na no przechodnia, yy, przy Jakiś przejeżdżający przyjeżdż... samochód. Nie, niestety nie. Ale jazda jest całkiem przyjemna. No nie ma, nie ma widoku z kabiny, ale masz te same... Te, te, teoretycznie co w każdej grze e, zmienne widoki, czyli możesz z zderzaka, z e, maski, no i z tyłu samochodu i też ta, jest ta kamera filmowa, gdzie masz e, jakby ją zawieszoną z boku samochodu, także widzisz to przednie koło i, i e, nie wiem w jakiej sytuacji ktoś chciałby na przykład jeździć z tej perspektywy, no ale, no ale ona jest, nie? że to w, z jakiejś tam przyczyny ją daje. I ta jazda jest, jest, jest dobra, nie? Ja, ja nie miałem żadnego nie, problemu, bo oczywiście jak mówię, że nie możesz przejmować innych samochodów, to w, na etapie fabuły pojawiają się sytuacje, w których ty przejmujesz te inne samochody, nie? Tam jakiegoś jeepa, jakieś samochody sportowe, jakąś ciężarówkę, e, później się pojawiają takie opcje, że e, faktycznie no, będziesz mógł inne samochody y, zostawione, na przykład przez, przez przeciwników, y, też przejmować i mi odjeżdżać. Więc to nie jest tak, że całkowicie się zamknęli na opcję jazdy innymi pojazdami, ale no to jest, to jest coś, co mi, mnie akurat zaskoczyło najbardziej, bo, bo w, w pewnym momencie no po prostu myślałem, że. Y, ale odsiewowałem, po prostu cofnąłem się do poprzedniego zapisu, bo y, jak sobie pomyślałem, że mam iść, nie wiem, dwie mile. Do tego punktu, gdzie mamy kolejną misję, no to, no to, to mnie no nie dojdę na nogę, że będę szedł godzinę. No może nie godzinę, no ale wiesz, no to, to prawdopodobnie są w miarę realnie oddane do przynajmniej mam takie wrażenie. Więc mówię, nie, no, mhm. od, odpuszczam i odcewuję, więc tego mi brakowało. A pojazdy jeszcze są dodatkowo latające, nie? bo y, masz takie, y, takie podniemne samochody, i to są po prostu ogromne drony. To jest dron który wygląda jak samochód, a z boku ma te cztery wirniki, no nie? I, I to funkcjonuje jako takie, może nie jako taksówki, nie? Ale bardzo szybko, tak jak mówię, no, ta akcja się posuwa, kiedy my z tego drobnego no, rekruta, tej, znaczy jak nie rekruta, tylko no żółtodzioba, który jest pierwszy dzień w pracy, nie? Bardzo szybko nie tyle, że wspinamy się w tej drabinie korporacyjnej, bo to tu nie, ale bardzo szybko dowiaduje się nas szef i zaprasza nas do, do naszego domu, a tam już jesteśmy wciągnięci w jakimś tam sposób, w, w jakąś tam grubszą intrygę, ale ten szef ma być na jakimś przyjęciu, więc bierze nas jako plus jeden teoretycznie i my w jego latającym samochodzie na tą imprezę się wybieramy. I to jest też fajne, bo wtedy też masz taki e, z lotu ptaka, o, możesz wysoko powiedzieć, e, obraz tego całego miasta. Więc widzisz, że to, co ci się wydawało z perspektywy kierowcy, że to, że to jest ogromne miasto i faktycznie ono jest duże. Że to jest, że to jest miasto, które ma, ma e, wiele ciekawych miejsc, aczkolwiek e, jeśli misja nie przewiduje, to ty tam nie, nie, nie będziesz. A, a a jak, a jak misja przewiduje, to, to owszem. I wejdziesz do tego budynku e, i zwiedzisz te różne pomieszczenia. E, w tych pomieszczeniach może być bardzo ciekawy detal. E, była jedna taka misja szpiegowska, gdzie mieliśmy zwigilować pewną podejrzaną osobę i ja sobie po prostu latałem po tym, po tym mieszkaniu, bo to było mieszkanie, bo w, wiesz, w jakimś nowoczesnym wieżowcu 35. piętro cuda widy No i mieliśmy coś tam zrobić, nie? Ale ja w międzyczasie sobie zacząłem oglądać i na ścianie były zdjęcia tej osoby w mundurze. Co nie było zasugerowane wcześniej, że ta osoba ma jakiś związek z, z militariami. nie I wiesz okej. Okay. Czyli tutaj coś będzie więcej, nie? Z tą osobą. No nie? Wiesz, taki, taki smaczek, który zostawiają ci twórcy w, w, w tych w tym, nie jak to powiedzieć, że opowiadałem przez środowisko, nie wiem, przez, przez otoczenie, mm -hmm. co może się wydarzyć. Są rzeczy, na które nie zwracasz jakiejś takiej większej uwagi, nie? Bo, tak jak mówię, w tej grze takich ciekawych smaczków jest mało i możesz je przeoczyć. Tak mówię, tak jak z tą, z, tą, z tą nieszczęsną sąsiadką, która pomyślała, że, że rozwiąże problem gangów w jej dzielnicy, tak? Albo tu z tymi zdjęciami. Wiesz, że do tego jest... Jest, jest mało, okay. tak. No i wiesz... Czyli tak, moje pytanie w ogóle o aktywności poboczne, no to nie ma sensu, bo rozumiem jest tylko tutaj wątek główny i nie ma żadnych takich misji dla frakcji, czy coś nie ma, Nie, tylko jest... nie ale jest taki system Arkadia i w grze jest y, kilka miejsc, w których, y, bo to jest też tak zrobione, że my przez to, że mamy ten implant i, i ta nasza postać ma jakieś zaniki pamięci, to on ma takie epizody, które byś porównał do wiesz, takich ataków epilepsji. I my próbując, bo też jest tak, że my szukamy pewnych odpowiedzi związanych właśnie z naszą osobą w tej filmie, bo wiemy, że pracował tam wcześniej genialny naukowiec, który był też odpowiedzialny za pewne technologie. Elon Musk. No, bardziej taki, taki y, Elon Musk w klapkach takich hipisowskich. I on po prostu kiedyś zniknął. No i nikt nie wiedział co i tak, ale, ale ze względu na to, że to była jakaś ceniona osoba i to nie jest tak, że on zmarł, czy się ten, tylko po prostu gdzieś zniknął, gdzieś się zaszył, ale to jego biuro zostało jakby zachowane jeden do jednego, tam nic nie zmieniono. I my postanawiamy je odwiedzić szukając jakichś wskazówek. I tam znajdujemy właśnie jedną, po takim epizodzie właśnie taką wyrwę, nie? I to jest tak, że ona nie ma znaczenia fabularnego, ale jak my... W czy podczas eksplorowania mapy, czy w jakimś jakiejś sytuacji widzimy coś, co wygląda jak taki portal, nie? czy jakieś zakrzywienie y, przestrzeni, po której, za którą widzimy jakiś, jakiś obraz, to my jak w to wejdziemy, to wchodzimy do takiego trybu Arkadia, który też jest dostępny z poziomu menu gry. I to, są, y, to nie są misje dodatkowe, tylko to są takie, takie wyzwania, które robisz na czas. I to mniej więcej wygląda mm -hmm. tak, że nie masz misję i nie, nie wcielasz się w siebie, to możesz się wcielić w kogoś innego, nie wiem, jakiegoś członka gangu, jakiegoś innego żołnierza, czy cokolwiek, ale chodzi o to, że po prostu masz wyzwanie, co przepraszam, nie wygląda tak, że na przykład, nie przejdź z punktu A do punktu B, pokonaj wszystkich przeciwników i coś zrób. I na koniec jest mierzony czas i jak zrobiłeś to w, powiedzmy po, w takim, takim czasie, to pojawia się tabelka i na którym miejscu w tym rankingu jesteś? Nie? I oczywiście tacy specjaliści, bardzo dobrzy gracze, to oni potrafią przebiec, nie? właściwie bez strzelania, więc to są takie bardzo wyśrubowane rekordy. nie? Ty przechodzisz taki, takie wyzwanie w 4 minuty, a ktoś tam przeszedł 40 sekund, więc, więc domyślasz się, że, że ktoś miał jakąś frajdę w maksowaniu tego, nie? więc to jest to, ale wiesz. ja mam największy zarzut do tego, co, czy, czego w tej grze jest najwięcej, czyli tej, tego, tej mechaniki cover że. No nie ma, pod, moim zdaniem, podstawowych takich rzeczy, które powinny być w koszterze. Czyli na przykład jak jesteś za zasłoną, to możesz strzelać bez, bez celowania. Czyli taki ogień, nie wiem, zaporowy albo na ślepo. Tego nie ma. Za każdym razem, jeśli strzelasz, to musisz się wychylać, celować i tak dalej. Nie ma płynnego przełączania się między osłonami. Czyli na przykład jak ty jesteś przykucnięty, przyklejony do ściany, bo to akad jest, to nie możesz widząc inną ścianę, czy inny murek, nakierować na ten murek i przytrzymać, nie wiem, przyjdzieć cokolwiek, tak jak to było nie wiem, w girsach, i mm -hmm. przebiec, i się przykleić od razu do tego budynku. Nie możesz zmienić, e, na przykład, ben, wiesz, e, przejścia z tej samej ściany wiesz, jak są ściany pod kątem prostym, to nie możesz z jednego winkla do drugiego przejść, wiesz, tak, tylko e, będą cały czas przeklejonym. Musisz jakby wstać, narazić się na strzał, szybko... No dosłownie, zrobić dwa kroki, żeby być po prostu za tym bocznym murkiem wtedy przeklążyć. Więc to są takie rzeczy, które moim zdaniem na etapie już takim produkcji, no nie, bo to nie jest kwestia techniczna na zasadzie, że tam są jakieś bugi, że coś tam się liczyje, nie, nie. To powinno być przemyślane jako, jako element tej rozgrywki, nie, że skoro my biegamy i, i właściwie co chwila musimy się chować za zasłoną, no to to powinno być y, rozwiązane, nie. No, więc, więc to jest to. No, też brakuje mi tej dużej mapy, no ale to jest to jest coś, co sz, yy, sz, jakby na co nie zwracasz po pewnym czasie uwagi, bo e, bardzo szybko jest tak, e, e, znaczy, dochod, znaczy bardzo szybko po prostu wchodzisz w ten rytm tego, że kiedy kończysz jedną misję, to właściwie już dostajesz komunikat do kolejnej i masz ten gps włączony i ty wiesz, gdzie masz jechać. Jakby nie możesz zmienić sobie Punktu na mapie, do którego chcesz dojechać. Że jedyny GPS, który jest zawsze aktywny, to jest ten do, do kolejnego, znaczy do, do kolejnego etapu yy, fabularnego, nie, więc to jest to. Więc... Czyli nie możesz sobie swobodnie pojeździć po tym mieście, rozumiem? Tak? Znaczy możesz. No no możesz. Nie, to jest tak, że jak, jak, jak nie pojedziesz no do, do tego punktu, to były może kilka, takich, było tak może jedna na pewno misja, która była pod presją czasu. Czyli coś się wydarzyło, jakieś dramatyczne wyda zdarzenie i musisz jak najszybciej dojechać, żeby nie wiem, powstrzymać to, co się ma wydarzyć, tak? Że masz tam, nie wiem, trzy minuty i musisz jechać na, na złamanie karku. W większości przypadków to jest tak, że słuchaj, wracaj do biura, no nie? Coś tam y mam dla ciebie kolejne zlecenie albo coś tam udało mi się znaleźć. Super, nie? A ty sobie jeździsz, zwiedzasz, oglądasz i Gdyby, gdyby zrobili taki tryb i to być może jest, tylko ja musiałbym zobaczyć typ takiego, takiej swobodnej jazdy osobnej. Tylko na takiej zasadzie, jak mi się wydaje, to było chyba w Elainua. W Elainua było tak, że w niektórych miejscach historycznych po prostu przychodziłeś i tam zatrzymywałeś się i miałeś jakieś komunikaty albo albo zmieniałeś się perspektywę. Ja nie pamiętam, że był taki, że nie był taki. Tak typ był, typ Jak typu, mówisz. Tak, nie dokładnie. Był taki typ czysto yy, turystyczny, ale. Wiesz, no jest kilka takich fajnych miejsc, że mógłbyś tam pojechać i, i, i po prostu s, y, spędzić trochę więcej, więcej, y, więcej czasu, bo ta gra nie musiała mieć takiej wielkiej mapy, bo, bo y, w większości przypadków y, wiesz, ta, ta jazda, jeśli nie masz satysfakcji z jazdy, no to ją sobie y, przyspieszysz, nie? bo y, tam jest tylko oczywiście komunikat, że jeśli wiesz, że między ty, punktem A, punktem B, który masz przejechać, dostaniesz jakiś telefon, no to ty przeskakując ten fragment, no to, to od razu automatycznie y, pozbawisz się y, no, słuchania tej rozmowy. Nie? No. A właśnie, mam takie pytanie jeszcze, mm -hmm. bo też też to jest, wiesz, podejrzewam, że, ale chodzi mi o muzykę, jest jakieś radio w tej grze, takie, które gra y, kawałki, czy jest tylko muzyka? Nie ma w ogóle, nie, nie ma radia. Nie ma w ogóle radia, jest, jest jakaś muzyka ambientowa, taka, wiesz, futurystyczna, no bo to jest. No to jest taki nowoczesny świat. Wszystkie samochody są elektryczne. W ogóle jest taki moment, w którym nasz bohater pyta już nie pamiętam, do który, której osoby czy Charlie, takiej hakerki, która nam pomaga czy kogoś z, z, z pracowników dlaczego samochody, mimo że są elektryczne, generują hałas. No i tam jest jakaś taka teoria, że, że to ze względów bezpieczeństwa, bo była taka sytuacja, że kogoś tam, że byłego męża, chyba tej burmistrz, znaczy nie byłego, w sensie męża tej burmistrz potrącił samochód elektryczny, jakaś ciężarówka, nie ciężarówka, autobus szkolny i on zmarł. I ona za misję sobie właśnie stworzyła, nadała, znaczy za misję sobie wymyśliła stworzenie firmy, która będzie właśnie odpowiedzialna za produkcję tych dźwięków. To, za, to jakoś tak jest bez sensu wyjaśnione, że na zasadzie, że jak oni mają monopol na dźwięki, out. I to jest w ogóle jakiś biznes na tym zrobiony. To jest jakiś absurd, nie? w ogóle nie ma, nie, nie ma większego sensu. Ale generalnie yy, nie ma radia. Czasami, czasami, ale to wynika z tego, że masz wbudowany jakiś nie wiem, rodzaj reklam albo jakiegoś takich wiadomości, że yy, ty, ty, ty, ty, te lęsy nie? pojawiać się po prostu mm -hmm. y, jakiś komunikat reklamowy albo jakaś informacja, która jest później sponsorowana. nie I tam wiesz, że coś tam się wydarzyło. Ale wiadomość sponsorowana, niech to będzie przez sklep meblarski i taki i taki. Nie? No, ale to jest, też jest rzadkie. Ja takich chyba sytuacji też y, kilka, gdzie, gdzie taki komunikat był. Wiesz, moim zdaniem to, co jest naprawdę świetne w tej grze, to jednak jest ten, ten element fabularny i ta gra aktorska, bo tam jest mnóstwo tych filmów przerywnikowych. One są świetnie zagrane. Tego Jasona Diaza, tego głównego bohatera to, to gra koleś, który, ja bym ja nie powiedział, że to jest jakiś znany aktor, ale możesz go skojarzyć, na przykład, bo on w Mafii tej, w, w trzeciej części chyba tego głównego bohatera grał. Bo tak mi się wydaje, ta twarz była, okay. była znajoma. On się nazywa, ten aktor zaraz, zaraz zobaczę. Um żeby mnie skłamać. Albo nie zobaczę, bo nie mam nigdzie tutaj... Alex, Alex Hernandez. I on grał w Mafii 3 Lincolna a. no Czyli chyba głównego badera. A z takich nowszych produkcji to on grał w tym serialu Sugar. Tylko jaką rolę, tym z kolejnym Farelem, to, to, to, to ci nie powiem, no nie? Ale yy, wiesz, generalnie właśnie to jest to, że ktoś powie, a bo to jest jakaś może nieporuwająca historia, ale ona ma taki ciekawy vibe, nie? Jest tam parę klisz, ale to wszystko jest takim rozmachem, jest takim rozmachem filmu sensacyjnego i przez to, że czasami niektóre misje mają, no dla mnie to czasami wydaje się, że być jakimiś nawiązaniami do klasyki gatunku, nie? Tam jest taka jedna misja, która wydaje mi się jakimś takim miksem szturmu na willę, połączoną tym... Tym, co było w, w filmie Komando ze Schwarzeneggerem i z, z, z ostatnią misją z Vice City, która znowu jest nawiązaniem tak. do, do Scarface. Nie? Tak. <laughs> no więc, więc ale, ale nie powiedziałbym, że oni osili się na to, żeby być jesteś takim tak, tak kulturowo wrażliwi i, i popkulturowo, i, i dużo takich rzeczy, takich odniesień tam rzucać. No dobra, to. Ta gra miała premierę kiedyś? W wakacje też? Chyba, chyba w czerwcu albo, albo, albo w lipcu, więc no, minęło cztery miesiące, tak? 4, pół roku, 5, no, 5, czy tam... no. Ja bym powiedział tak. Weź mi wytłumacz, mhm. bo rozumiem, że nie masz żadnych zastrzeżeń. Mówiłeś, że miałeś jednego glicza, a czy aczkolwiek glicza, no ciężko powiedzieć. Wpadłeś w miejsce, gdzie nie mogłeś wyjść? Tak. No to glitch, no dobra. no to powiedzmy, e, Albo po prostu nieodpowiednio zabezpieczyli tam, wiesz, no. ale, ale No ktoś nie niewidzialnej ściany bug, nie? nie postawił. Tak, tak. tak. Albo, albo ktoś zostawił drzwi otwarte, jest bardzo realistycznie. Tak jest. E, no dobra. I teraz dlaczego ona była tak niedowieziona na premierę? W sensie tak naprawdę ja, ja słyszałem, nawet nie oglądałem trailerów tej, tej, tej gry. E, Dowiaduje się Przypomniałeś mi o niej i dowiaduję się teraz podczas rozmowy z tobą, jak ona wygląda, bo byłem święcie przekonany, że to jest coś w rodzaju Saints Row. E, z tych opisów, mm -hmm. które serwowała, no nie wiem, no słowo określę, prasa. Tak. I w pół roku to wszystko poprawili i mówisz, że jest okej. Okay. Znaczy to jest to... futurystyczna mafia, Jakby miał ci tak opisać, nie? to jest futurystyczna mafia, której nie masz w samej grze aktywności takich dodatkowych poza poza e, tymi tymi nie? Mm -hmm. Tak, więc to jest to. I, i e, główne zarzuty dotyczyły się pewnie tego, że faktycznie, nie, jakbyś miał... Z, wyle, nie? E, z gta, z, z GTA to, to ona nie ma, to ona jest ona jest jedną dwudziestą, jeśli chodzi o, o możliwości, o tego, co, co, co ta gra oferuje, jako po prostu gra. I wydaje mi się, że to nie byłoby złe, no bo ludzie akceptują ograniczony gameplay, tak jak było z tą mafią teraz, nie? Ta mafia ostatnia, The All Country, to też jest gra, w której właściwie od misji do misji e, grasz. Nie ma aktywności w tym otwartym świecie, które, nie ma tego właściwie, oprócz chyba takich kilku momentów, że możesz sobie wsiąść w samochód, gdzieś pojechać. Więc się, e, że gracze by to zaakceptowali, gdyby, gdyby chyba wtedy nie było aż tylu problemów technicznych. Bo, bo z tego, co, co no właśnie mówię, no dzisiaj, dzisiaj słuchałem, to ta gra była przeładowana właśnie yy, czy gliczami, czy spadkami animacji, czy tym, że właściwie yy, nie mogłeś gdzieś spokojnie nic zrobić, żeby nie mieć jakiejś, jakiejś czkawki. No, po prostu było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które, które, cię, yy, które ci przyjąły przyjemność z zabawy, nie? Wiesz, nawet jeśli to strzelanie nie jest jakoś tak specjalnie emocjonujące i tak dalej, no to jak ci zaczyna to wszystko chrupać, no to zaczyna się frustrować. Bo, bo ta gra nie jest trudna, ale jest tak, że na pewnym etapie te, te momenty, jakby nie ma takich checkpointów. Wiesz, ja, ja, ja miałem ten szturm na tą willę albo, albo taki jeden etap, który właściwie zaczynałem na początku. i Musiałem przejść przez armię wrogów i na którymkolwiek etapie zginąłem, to nie było jakby takich checkpointów pośrodku, nie? Tylko, tylko mnie cofało do, do samego samego początku, więc musiałem bardzo uważać. A gdybym na przykład nie ginął tylko ze względu na, na, na brak umiejętności, ale właśnie ze względu na glicze, albo na problemy z, z wydajnością, no to miałbym, to, to bym obwiniał oczywiście twórców, nie? I, i, I wiesz, a to jest jakieś takie dziwne studio, bo ono się nazywa Build a Rocket Boy. Yy, Build a Rocket Boy, tak. I nie wiem, ile oni wcześniej gier zrobili, być może niewiele, może jedno, może coś. Ten gość, który, który jest szefem tego studia, Leslie, nie, jak się nazywał? Leslie Benic jest. Chyba tak się nazywa. Że mogę źle czytać, ale to jest gość, który no, jedzie na tym, na tym picu, że pracował w Rockstarze. No ale jak tak się zastanowisz, to nie jest jakiś tam przypadkowy gość z Rockstara. Nie? To jest gość, który, który właściwie współtworzył i, i GTA 3, wiesz, wszystkie serie i mi się wydaje, że on dopiero odszedł z Rockstara w 2014 roku, czyli już po premierze GTA 5. Czyli nie był hmm. już zaangażowany. I to jest ciekawe, bo kilka lat później, jak, ale już po wydaniu na przykład Red, Red Dead Redemption 2 odszedł sam Hauser, nie? A to są ludzie, znaczy ten lesz taka trochę mniej, ale braci Hauserów, nie? Dana i, i sama, no to oczywiście, że chyba każdy kojarzy, nie? Oni się jakby moim zdaniem to, był, to byli frontmeni, Rockstar, North. I ym, jak oni odeszli, znaczy nie wiem, czy akat Dana nie pracuje, nie wiem, już nie wchodzę w szczegóły, ale zmieniło się coś takiego, że mówię, kurczę, już te, te gry mogą mieć pezura. To, że my czekamy na to GTA 6 i dopiero będziemy mogli ocenić jak wygląda ten świat bez, bez sama Hausera czy, czy Dantana Hausera czy, czy właśnie tego jego, no to my dopiero jesteśmy w stanie to ocenić yy, najwcześniej za rok ale no widać, że, że gdzieś tam możesz mieć pewną wizję ale ta wizja jednak żeby zrobić taką naprawdę dużą grę no musi być poparta ogromnym um, ogromnym zespołem i ogromną pracą. I Mind's Eye może nigdy nie, nie, nie, nie byłoby, nawet gdyby mieli tą moc prawą, tym Geta Killerem, ale być może oni do tej gry wrzuciliby coś więcej i ona nie byłaby tylko taką, taką futurystyczną mafią, ale, ale z własnymi problemami, tylko tylko, yy, no, mogłabym mieć jakąś taką swoją tożsamość, być może jakby udałoby się coś więcej zrobić. Ja mam, ja mam ten problem, że jak myślisz o mafii, nie? to jak pierwsza mafia wyszła, ty nie myślałeś o tym, że tam masz tak mało tych możliwości. Zachwycałeś się fabułą, nawiązaniami do, do, do klasyki i gatunku, do tego, że jak jechałeś samochodem, to od odzwierciedlony był ten ruch uliczny i że były te y, światła, które się zapalały, czerwone, zielone i ten ruch y, funkcjonował i to po części trochę tutaj jest, tylko my już jesteśmy w 2025, a nie w 2001, 2002, kiedy tak. Gry, tak, takie gry y, mogły być tak proste, a tu mamy grę, która wygląda naprawdę bardzo dobrze, nie? wiesz, pod względem, jak, jak patrzysz na jakichś takich zdjęciach, nie, Jakich, jakiś, czy nawet zwiastunach, czy jakieś fragmentach, nie, ale później się okazuje, że wiele rzeczy po prostu w tej grze brakuje do tego, żeby, no widzisz, no tak nawet ten wspomniany Saint Rose, no Saint Rose ma mnóstwo aktywności, jest, jest taką grą piaskownicą, tu nie możemy te, te gry, tej gry piaskowniczej. To jest, to jest fabularnie liniowa do bólu gra, ale w w otwartym świecie, który jest ogromny. Tylko mhm. z tego świata, oprócz tego, że on ładnie wygląda i że jest ciekawy, to nic nie wynika. I to jest, i to jest taki, taka największa bolączka. Dlatego ja, ja uważam, że na przykład w moim przypadku mindset w ogóle nie jest yy, na przykład, jakby to powiedzieć, yy, yy, rozczarowaniem, bo ja nie, nie spodziewałem się nie wiadomo czego po tej grze, i też nie jest dla do szor dlatego, że ja, ja tą grę po tak długim okresie yy, przetestowałem, zagrałem, kiedy już pewne patche zostały wprowadzone i pewne problemy zostały rozwiązane. Więc nie, nie, w mojej rozgrywce nie ma frustracji. W mojej rozgrywce jest tak, że ja po prostu siedzę sobie, chłonę tą fabułę, tą historię, ona się yy, wiecie, jak jakiś, nie wiem, jak jakiś film science fiction, Mission Impossible. No tam wyciągają jakieś z rękawa rzeczy. E, oczywiście jest mnóstwo, mnóstwo e, nawiązań i, i wiesz, niektóre rozdziały, jak, albo jak zaczynasz, czytywasz grę po, po, po jakimś po przerwie, zaczynają się jakieś cytaty. E, oczywiście to są cytaty, najlepsze, że one brzmią jakby to były cytaty e, z, z filozofów, nie? Jakichś takich, albo komentatorów, z sceny już, nie wiem, AI i, i innych, i robotyki. A to są cytaty e, postaci z gry, różnych. Tam yy, yy, czy właśnie tych naukowców, czy, czy, yy, czy tych ty, ty naszych kompanów i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest, to jest inna inżość, nie? Więc yy, ja, ja mam nadzieję, że koniec końców, że ta gra nie okaże się być jakimś tam yy, dużym problemem dla tego studia. Bo, znaczy w sensie, na pewno jest problemem, że się nie sprzedała tak, jakby sobie życzyli, ale ja widzę jakiś taki potencjał, że gdyby udało im się wyciągnąć pewne wioski i yy, rozbudować to, co stworzyli, tak? czyli na przykład już nie, nie wymyślać nie wiadomo czego od nowa, no nie? że już mają ten pewien know-how, że ten zespół jest w stanie zrobić kontynuację, ale mniejsza, mniejsza mapa i więcej opcji, wiesz, które można robić. I, I uważam, że, że, że druga część może, może mogłaby mile zaskoczyć. Nie? Tylko to jest kwestia tego, czy, czy ta marka będzie miała w sobie e, jakikolwiek e, jak by to powiedzieć, czy ma jakąkolwiek moc, nie? Wiesz, bo ona nie, nie zbudziła sentymentu. Ona, ona się z niczym nie wiąże. E, skoro się pierwsza część nie odpaliła, to dlaczego ktoś miałby sięgać po, po, po drugą część? Mnie to jest mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy. Ale gdyby oni Pytanie, jaki budżet to, miała jeszcze, nie? Bo, bo, ja bo różne różne to dobrze wygląda. Ja słyszałem różne historie, że, że budżety tam od 100 milionów do 500 milionów, nie? takie ten, co, Gdyby to było 500 milionów... To chyba nie jest możliwe. No to tylko 500 GTA może mieć taki jest... budżet, tak, tak. Albo, albo nie wiem, gry Ubisoftu, nie? Tam wiesz, Assassin's Creed Shadows. Ale to też są jakieś, to, to są rzucone przez jakiś tam y, plotkarzy internetowych. Liczby. wydaje mi się, że ja bym bliżej był tej, tego, tego tych 100 milionów, no. I mm -hmm. też jakiś artykuł widziałem, że, że bardzo dużo jakby tych, tych pieniędzy nie zostało wykorzystanych tak jak powinno. A, a co to oznacza, no to już, to już trzeba było ustalić, nie? Czy na przykład nie wiem, zamiast Wydawać na najlepszych programistów, najlepszych grafików, najlepszych designerów, to kupowali sobie najszybsze samochody, najszybsze te, i, i tłumaczyli, że to po to, żeby y, tworzyć modele w grze jak najbardziej realistyczne na bazie brył. Ale tak naprawdę to jak, jak patrzę, to te samochody nie przypominają y, y, takich rzeczywistych, no nie? znaczy w sensie to mogą być jakieś wariacje Tesli. Ale wszystkie samochody są elektryczne, więc jak ci. O, i to jest to jest w ogóle bardzo fajnie odzorowane, to są zniszczenia. Zniszczenia samochodów. Samochody są dużo odporniejsze niż yy, powiedzmy w GTA. Nie? W GTA yy, samochód bardzo szybko jesteś w stanie zniszczyć, nieś. Yy, nie wiem, wysadzić go. Tutaj naprawdę trzeba się nastrzelać w, w, taki, w taki pojazd, ale jak jedziesz, to masz wszystkie te wgniecenia dające błotniki, które chcą się oderwać. Maska z przodu oczywiście, jak gdzieś za mocno uderzysz, to ona się odpina i pod wpływem wiatru, jak pędzisz, to ona ci się oderwie. I widzisz te charakterystyczne dla samochodów elektrycznych, że z przodu nie ma silnika, więc jest po prostu taki, taki dołek, który jest po prostu dodatkowym bagażnikiem. Więc no, jest mnóstwo, mnóstwo takich, takich smaczków, ale do zniszczenia są bardzo dobrze oddane. Ja wiem, że, że był taki zarzut, że te samochody są Zbyt odporne na, na zniszczenia, ale, ale naprawdę jeśli, jeśli yy, tylko jeździsz tak, że się gdzieś odbijasz od innych samochodów, to, to nie jesteś w stanie tak szybko rozwalić tego auta, ale kiedy jesteś ostrzeliwany przez grupę właśnie przeciwników, najemników, a później się zdarzają takie misje, to naprawdę yy, to nie jest tak, że jedziesz jakimś opancerzonym, nie wiadomo czym tylko tylko jest to. Więc, więc dla mnie jedyny, jedyna szansa, żeby Mindsai miało jakieś drugie życie, to po tych wszystkich patchach, być może z jeszcze jakimś fabularnym DLC, ta gra wchodzi na, na plusa albo na, na Game Passa i wtedy ludzie nie mają nic do stracenia, żeby, żeby ją sprawdzić. Ewentualnie tak jak ja, kupujesz na w, w, podczas właśnie tych promocji czarnopiątkowych lub jakichś innych i płacisz za grę 13 euro, a nie a nie 60. I, I nie masz absolutnie wrażenia, że, że straciłeś te pieniądze i, i tyle. Nie. Ja w takim przypadku, to nawet bym powiedzieć, że jest warto się zainteresować, nie? W tym sensie. Nie mieć oczekiwań, że mamy GTA Killera, tylko taką futurystyczną właśnie mafię e, i, i tyle. I to jest moim zdaniem e, taki e, taki mój na koniec <gryzny> Ee, takie moje podsumowanie tej te mojej przygody z więc ee. Bo w pewnym momencie jeszcze bo w pewnym momencie że tam ee, 5 na 10 powiedziałeś przy okazji tego strzelania i tak, tak. chciałem ci jeszcze dopytać, czy ostatecznie to tak oceniasz 5 na 10, czy jednak trochę wyżej? Bo to tak e, zyszło, i, i, to y dla mnie y raczej ta drugie, druga część skali, czyli y, no bo tak jak patrzeć od jednego do 5, to jest w drugiej części skali niż te pozytywne oceny, nie? Tak, Z... no bo to 5 na 10 odnosi do strzelania, bo to strzelanie mogło być... A, okej, okay. strzelanie tylko 5 tak, na 10. ale fabularnie, moim zdaniem, to jak, jak, jak, jak zrobione są te filmy przewodnikowe, jak zagrane, no to moim zdaniem tu już jest górna półka, jeśli chodzi o, o, okay. o taki film. Tu, tu jest też kwestia tego, czy ci się ta fabuła podoba, czy nie, bo ja słyszałem, że, że ludziom się nie podoba fabuła i tak... Ja uznaję, że to jest taka... czy. Jaka growa fabuła, nie? Wiesz, w tym sensie, że, mhm. e, że masz dużo... Ono dużo trochę brzmi jak ten nasz ulubiony serial o, o gliniarzu i androidzie. E... No tak, tylko że tutaj nie masz takiego kompana, ale to byłoby fajne. Nie gdybyś... wiem, wiem ale, mhm. ale tak trochę brzmi, nie? że tam jest jakieś, jakaś, jakaś korporacja, tak. yy, jakiś, jakiś, no nie wiem, tak to, tak to brzmi z tych, tak. wiesz, jak powiedałeś? Tak, jak w ogóle jest mówię, tak, no, że jak, jak samochodem po tej fabryce, wsiadasz takiego, takiego, no ja nazywam go meleksem, ale on jest bardziej takim bagim i jak potrącisz takiego robota, który gdzieś tam idzie, bo to jest taka wielka hala, to jest taki komunikat, że zostanie ci to potrącone z pensji czy coś takiego, nie? Uh -huh. a, jak, a jak potrącisz człowieka, no to tam masz... Też nie ma konsekwencji, To jest ciekawe, bo w ogóle tutaj nie ma policji. Więc, więc nie ma... Wiesz, kolejny aspekt, jak wiesz, jak sobie zobaczysz, jak wiele rzeczy nie, jest nadbudowane w na, na, na, na grze z otwartym światem, która powoduje, że wiesz, mamy taką grę, z absolutnym minimum i to jest właśnie mindzaj, a mamy grę absolutną, czyli GTA. I tam masz wszystko. Nie? Tutaj po prostu yy, chodzi, mi o to, tu chodziło o strzelanie. po prostu fabularnie bym tutaj to podciągnął no, Brak tej muzyki, radia, i tak dalej, no to też jest minus yy, straszny, moim zdaniem, ale przeważnie te ta jazda samochodem jest, yy, jest wypełniana tymi rozmowami. I te rozmowy, jak już się skończą, to mógłby sobie teoretycznie posłuchać muzyki, ale yy, czy jakiegoś radia. Ale to jest ten niewykorzystany potencjał. Więc ja bym powiedział, że oceniłbym ostatecznie tę grę jakimś takim 6 na 10. Mhm. I w takim przypadku, że to 6. Wiesz, no to jest, to jest dobra, dobra gra, ale nie, nie, nie jakoś ponad wyjątkowo, ponad przeciętna. To jest coś, co warto się zainteresować, ale tak jak mówię, no to musi być dobra cena i, i, i dobry moment. Nie? I, I game Pass czy, czy, czy plus, jak najbardziej. I to jest to, yy, moja przygoda <gamy> z Gami w tym tygodniu. E, słucham sobie audiobooka, ale tak sobie pomyślałem, że powiem o nim następnym razem, jak go przesłucham, a że jest bardzo ciekawy, to nie chciałbym tego też zrobić tak w tak łebkach, no nie, ale yy, yy, yy, tylko, ale to taki będzie podpowiedź, wszyscy będą wiedzieli, że to jest audiobook, yy, który, yy, w którym elektorem jest nasz yy, zacny kolega. Więc ci, co wiedzą, to od razu się domyślają, o co chodzi. I, i, i muszę przyznać, że jestem zaskoczony profesjonalizmem, jak to jest zrobione. Nie spodziewałem się, że aż, aż, aż, aż taki. No, Ale to więcej e, za tydzień. E, drugie to no ja chyba tylko powiem jedną rzecz. Zapycić. Jedną hmm. rzecz powiem, że y, ja sobie czytam na wyrywki, bo to jest 600, tam, 30 stronicowy leksykon. E, powieść graficzna Leksykon, tą pierwszą, i to obejmuje no spokojnie tutaj, no, mhm. ponad setka, nawet więcej e, powieści graficznych opisanych pod redakcją Jerzego Szyłaka i Sebastiana Jakuba e, Konefała obejmujących e, okres od 1967, dziewięćset chyba dobrze kojarzę, do do, do 2000 roku, czyli co jest 20. no, czyli to jest dwudziesty wiek mhm. i powiem wam, żebyście się tym zainteresowali. Wydał to Timofi Cisi wspólnicy i to jest Instytut Kultury Popularnej ale to jak powiedziałeś, że to jest 100, 100 tytułów opisanych w tym leksykonie, są... ponad setka. To jest... Ale są polskie tytuły. Polskie. Nie, to są a. to są powieści graficzne, czyli tutaj bierzemy pod uwagę zamknięte. Nie ongoingi, powiedzmy, nie? Czyli, Czyli nie. pewnie takie V for Vendetta. Spider-Man numer 6, dokładnie. Strażnicy. Richard Corben, Strażnicy Mobiusa są komiksy. Um, Milo Manary, różnego tam, różne wydawnictwa. Z tego, co ja sobie. No i samej bibliografii takiej około komiksowej jest kilkadziesiąt, yy, kilkanaście stron. Takiego naprawdę drobnego druczku yy, i masa tych właśnie. Yy, około komiksowej publicystyki i wydawnictw, ale powiem wam, że naprawdę, naprawdę warto. Nie jest to może jakoś szalenie mm, ilustrowane. Poza tym, no to tylko w czerni bieli i to jest jednak tekst naukowy, czyli mm, to nie jest taka publicystyka lekka i przyjemna, jak tam te książki o VHS-ach, które ostatnio wychodzą. E, ja wam powiem, że moim zdaniem to jest coś, co jeżeli zbieracie komiksy, albo kolekcjonujecie, po prostu no macie w swojej kolekcji tam trochę tych, tych e, komiksów i, i szukacie czegoś, to tutaj warto się tym zainteresować, bo wydaje mi się, że mm, po pierwsze ma to opisują komiksy, których w Polsce nie ma. Ja wcześniej sobie czytam o tych, których nie znam. E, więc nie wiem, mm, do końca. To jest też moje, moje niedopatrzenie, że nie przeczytałem sobie o, o rzeczach, które, które mam i, i, i żeby wiedzieć mniej więcej, mm, jak to wygląda z tej strony. Natomiast to są naprawdę bardzo solidne opisy yy, i można sobie w tym pomagać przy wybieraniu tytułów, które sobie chcemy mieć w swojej kolekcji. Mm -hmm. yy, ja wam... Jak patrzyłeś na ten leksykon za pierwszym razem, to znaczy w sensie na spis treści. To dużo komiksów znałeś z tego z, te, z tego, z tej klasyki, którą tutaj oni opisują? Czy na przykład Wiesz było co? tak, 50% to przeczytałem? Bo wydaje mi się, że pewne są hmm. takie, takie absolutne, nie wiem, czy tam... E, Jasne, dokładnie, tak jak Opisują jak w no, tej jak... powieści graficznej, na przykład, nie wiem, Zabójczy Żar, do którym niedawno rozmawialiśmy, nie? Czy on się tam pojawia? Też jest mura. No jest na przykład... Jest mur, jest mura. Chyba są. Jest na pewno w Vendetta, bo to 83. Jest później. Są strażnicy. Jest chyba również jego. E, potwór z Bagien. A from hmm. hell na przykład? Sego potworze z. Ale from hell może być, wiesz co, z. z obecnego wieku, ale hmm. nie jestem pewien. Na pewno jest, słuchajcie, no na pewno są e, niektóre. Wybory Do Hellblazera jest. To jest są tylko takie. Tak naprawdę jakieś takie, no, no, powiedzmy, nie, nie super bohaterskie, bo jest, widziałem Punisher i jest Elektra, Assassin Millera. Jest oczywiście Year one, jest zabójczy żart, tak jak wspomniałeś, no ale tam też jest trochę tego frankofońskiego komiksu, jest też na pewno trochę azjatyckiego. Także tutaj moim zdaniem, no mówię, to jest to jest rzecz, którą głupio, jeżeli się interesujecie, głupio przegapić, bo to jakoś, o tym jakoś szalenie nie było, ja to trafiłem dosłownie przez przypadek, w związku z czym yy, yy, no możecie być zawiedzeni, na przykład, że nie kupicie, a to też jest też taka pozycja, którą można kupić komuś na prezent, nie? Że, y, że, że zrobić komuś tam bliskiemu bratu, dziewczynie, facetowi swojemu, żonie, mężowi, no. y, dziecku, Aha, tak. które, które się interesuje, y, prezent i, i wydaje mi się, że jest to naprawdę solidna pozycja. Mhm. Y, tylko to jest naprawdę cegła. To jest drobny druczek, to jest 630 stron treści. No i są, tak jak mówisz, takie, takie rzeczy, które wszyscy znamy. Akira, no ten Batman, Watchmeni. Mm -hmm. to są też takie, których, których zupełnie nie, mm -hmm. nie, nie znam ani autorów, ani okay. tytułów. No ale to ja, ja jestem słaby, jeżeli chodzi o to jest ciekawe, bo to jest też przez Komiki polską wrażliwość, nie? bo to są polscy autorzy, więc tutaj... E... Tak, to są, to jest polski, po, po, polscy autorzy, jest tutaj tych... E... W ogóle fajnie jest to, bo tak, jest jeżeli e, jest tłumacz, to jest... polskie wydanie, to jest e, wrzucony e, autor tłumaczenia, jest ten polski tytuł, jest... E, no, ci ludzie, którzy, którzy robili te opisy, no, to jest y, sporo, sporo osób, które kojarzy no, z wydawania. No, nie wiem, chociażby y, pan Bolałek, który y, tłumaczył, y, czy tam wydawał y, Tani Guciego. Y, jest y, Radosławko, którego możecie kojarzyć z Twittera. Y, on chyba się głównie zajmuje y, czy, czy, czy z Twittera? Tak mhm. mi się wydaje, że z Twittera. On, on ma też ten kanał hype train yy, na YouTube. Yy, także tutaj kojarzy, kojarzy te takie nazwiska, nie tylko z, z literatury około komiksowej, ze sztów komiksowych na przykład, ale też właśnie z, no z blogosfery czy z, czy z social mediów. Mhm. Nie? Yy, no wydaje mi się, że jest to coś, co, co to wie, chyba byłoby głupio przegapić, a my zbliżałem się święta i, i no kurczę. No. Ja w ogóle uwielbiam takie, takie znaczy nie, nie, nie, nie, że leksykony, ale wszystkie takie, czy kompendia, czy, czy ten, które, które robią taką listę komiksów, albo filmów, albo, nie wiem, anime, które, które trzeba zobaczyć, wiesz? to taki essential. No to jest zawsze Zawsze pomocne, nie? Ja, ja mam na przykład tak, że nie wiem, czy ty słuchasz tam Quentin Tarantino, nie? I jego podcastu nie. i jak on jest kopalnią wiedzy o, o filmie. Tak samo zresztą ludzie, którzy, którzy gdzieś tam wokół niego kręcą się. To ty to, to rzucają tymi tytułami, i, i poznaję, dla tych sobie robię listy, i poznaję te tytuły, i zazwyczaj, a nawet jeżeli film nie jest dla mnie jakiś taki e, interesujący e, tematycznie, czy to jest na przykład jakiś western, to oni wskazują rzeczy, które dla których ten film jest, no nie wiem, w, w jaki sposób Przeomowy, nie tyle, że przełomowy, ale wyjątkowy właśnie, że, że mm, może on nie cisnął jakiegoś szalonego piętna na kinematografii, ale jako jedyny odwalił coś tam takiego, co już nikt się nie wziął za bary z takim tematem, bo no bo wydawało się na przykład, nie wiem, bohater robi coś, co, co, co ludzi nastawia negatywnie do niego albo, albo jest jakimś takim dziwnym zabiegiem, który niekoniecznie się e, może publice spodobać i, i e, jest bardziej artystycznym wyborem, na który się akurat jakiś tam twórca filmy także ja, ja cię doskonale rozumiem takie wszystkie listy to, to, to ja bardzo lubię również, nawet nie, nie tyle, że e, jakoś konfrontuję siebie z nimi bo to wiadomo, że odbiór każdego dzieła kultury jest yy, subiektywny, nie? I, I to nie jest tak, że ktoś robi top 10 filmów i ja się muszę z tym zgadzać albo nie, bo to na tym nie polega. Tylko, że ja dzięki temu no, dostaję jakąś tam pigułkę wiedzy minimalną, ale tak. też no, nowe rzeczy się otwierasz, nie? Że tak, tak, tak. Możesz sobie obejrzeć coś, o czym w ogóle nie słyszałeś. No właśnie, wiesz, to takie odkrywanie tej klasyki jest, jest o tyle teraz problematyczne, że, że ta nadprodukcja treści. Ja już, już nie chodzi o to, żebyśmy teraz nawet poruszali ten temat, ale wielokrotnie o nim mówiliśmy, powoduje, że po prostu jakby właściwie każda produkcja, każdy film, nawet kinowy, to jest muszka owocówka, jeśli chodzi o życie. Bo one po prostu tak. się pojawiają i one giną. I wiesz, e, ludzie się czymś. Będą podniece, bo czasem jest tak, że ten Zeitgeist przenosi się na VOD nie? i jakiś czas temu, nie wiem, to z tydzień temu, e, no jakoś tak, bo niedawno miał premierę, na początku listopada, e, premierę, czyli więcej niż tydzień temu, miał Frankenstein, Guillermo tak. del Toro. Chyba nikt nie, nie pamięta. I nikt nie, nie pamięta, bo tak naprawdę ten film trzyma się, się wyróżnia być może tą, tą kreacją tego, Frankensta tego potwora, ale, ale ten potwór moim zdaniem to jest najsłabsza kreacja ze wszystkich. Znaczy nie podobał mi się yy, yy, yy, doktor Frankenstein, w ogóle jakoś tak, tak nie, nie przemiało to do mnie, ale też nie, nie jestem w stanie powiedzieć yy, jak, jak, jak wygląda ta adaptacja w stosunku do innych, bo ja uważam, że, że generalnie ta, gene ta geneza nie stworzenia Wiesz, wiesz, tej. Znaczy, w ogóle sama idea, nie? Potwora Frankensteina jest genialna, ale tutaj oni tej postaci w ogóle nie zniuansowali. Na takiej zasadzie, że moim zdaniem ta, tej, ta, ta złość w stosunku do, do tego stworzenia, wiesz, to tak jakaś niecierpliwość i tak dalej. Jak się nazywa ten, ten aktor? Po. po do, jak się nazywa ten aktor z drugiego Frank doktora Frankensteina? Pod Podoregan? Pod Nie wiem. Nie, to jest może postać z tego, ze Star Warsów. Kurde. Ale, ale mam dziurę w głowie. Bo tam w ogóle kreacje to był świetny, tam Christopher Walsz, tylko że Christopher Walsz trochę grał tego, co... co, co takiego gościa, co zwykle. Frankenstein, ten nowy. Ale poczekaj, ty mówisz o... Eee, o potworze, bo ja wiem, kto gra potwora, ale... Nie, nie, nie, jest, nie potwora, to jest młody aktor? Yy, bo potwora grał yy, jakiś Doktor, taki wysoki, młody... ten z euforii, ten z chłopak chyba gra potwora, Oscar Oskar nie? Isaac, Oskar Isaac, a ja wiesz, a ja tutaj próbuję nazwiskiem z tego. Mówisz o doktorze, Wiktorze. Tak. Uh -huh. tak, tak, a ja mówię, wiesz, a ja myślę tym, ze Star Warsów nazwiskiem, po prostu dziura w mózgu straszna. I wiesz, i moim zdaniem ta kreacja takiego niecierpliwego, takiego kogoś geniusza, który, wiesz, bo tam i pod względem detalu i wizualiów, no to Guillermo del Toro nie ma sobie równych w kinie, moim zdaniem. Jeśli chodzi o taką, taką makabrę, to, to takie tkanie, wiesz, no, tych, jak on te mięśnie układał, te nitki, te, te, to jak to wszystko zostało niesamowicie przedstawione. To jest aż zbyt naturalistycznie. Ale później, moim zdaniem, bardzo nieciekawa postać, bo, bo pozbawiony absolutnie jakichś wad, że to było takie dziecko, które potrzebowało tylko tej ojcowskiej miłości... A ten brak tej miłości, to to niezrozumienie i tak dalej, to odtrącenie, no powodowało same te złe rzeczy. A przecież on tylko potrzebował tego ciepła i ten dziadek nie, niewidomy go zaakceptował, jaki on jest, bo on przecież go nie oceniał po wyglądzie. Bo przecież on jest taki straszny. Tylko kim... I wiesz, moim zdaniem pod względem y, fabularnym, to ten film jest taki najsłabszy ze wszystkich y, Guillermo del Toro. Moim zdaniem y, i też się zgodzę z tym, że y, ten kształt wody to jest, to jest taki... Zresztą w ogóle Guillermo del Toro cały czas tworzył właśnie film o potworach. To jest jego ulubiony gatunek. Mimik, hellboy, mm -hmm. kształt wody i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc po prostu... Ale o co chodzi? Bo też nie chcę tutaj, żeby był w tym fragmencie recenzja Frankensteina, tego filmu, bo ten film oczywiście może się podobać, bo on jest, jak mówię, świetnie zrealizowany. Wizualnie to jest, to jest przepych. Ale no w, w tym wszystkim, no nie. Brakuje mi w, w tym filmie takiej iskry, że o tym filmie będziemy rozmawiać za rok i że, jak będzie jakiś taki leksykon, to ten film tam trafi. trafi. A już bardziej na przykład widziałbym. Tylko nie, to też jest. Yy, pan Labiryntu. Tak? Labirynt Fauna. Ale pan no, Labyrinth Labyrinth Fauna, tak. Mhm. Pan Labirynt, a tak. Że to już bardziej jest film, który. Który, który, który jakby jeśli chodzi o Guillermo del Toro, ja mam gdzieś z tyłu głowy jako coś, co mogłoby się w takim leksykonie znaleźć, jeśli ktoś miałby wybrać film Guillermo del Toro, a nie, nie ten Frankenstein. Ja bardzo jest, lubię taki jego takich... Kręgosłup Diabła. Ym, nie wiem, A klasyk mówiłaś. też taki starszy, dużo starszy. No to z lat nie? chyba 90 bo zaraz po, tak mi się wydaje, że on był po mimiku robiony, ale mogę się mylić, bo tak jakoś nie pamiętam do dobrze jego filmografii. Natomiast e, tak ja ci powiem, że e, trochę przestałem śledzić. Nie widziałem kształtu wody na przykład. E, mimo, że ja sobie zdaję sprawę, jak ten facet jest e, ważny dla horroru, nie? Zresztą on mm -hmm. jest, e, tak mi się wydaje, mm, przede wszystkim horroromaniakiem, a ale mm, nie wiem, jak to powiedzieć. Yy, to, to jak. Yy, to, chyba, chyba to wszystko to jest po prostu pokłosie niezadowolenia mojego z hobbita. I, I zdaję sobie sprawę, że to jest głupie, bo no, ale tak mi się wydaje, że, że przez to, że jak hobbit wyglądał, to ja sobie chyba dałem spokój z z, z y, Del Toro. Ale czemu Hobbit? Nie rozumiem. E, no bo z tego co ja kojarzę, to on był zaangażowany mm, po Hellboyu, oh. e, tak, tak się dobrze kojarzę. Z z Peterem Jacksonem. Peterem tak, Jacksonem a, Hobbita i no, nie wiem czy nie, na pewno nie. Y, nie, nie chcę teraz... My nie znałem po prostu tej historii, wiesz? Nie znałem tego, że... Nie wiem, czy nie jest tam producentem. On, nie, on miał chyba robić w ogóle y, reżyserować, taki był moment. A ostatecznie y, teraz chyba, że coś mylę, bo mogę gadać... I nie, jest scenarzystą. Ja teraz A, no scenarzystą jest. I jest scenarzystą, tak. Okay. Czyli jest kilku w ogóle scenarzystów, y, ale model moment... Był taki moment, że Del Toro był... On miał chyba robić w ogóle y, hobita. Że producentem miał być Peter Jackson, on miał, robić, on miał robić filmy. Nie wiem, jak to się tam ostatecznie między nimi podziało, ale no, gdzieś tam Wydaje mi się, że chyba zrezygnowałem po, po rozczarowaniu. Nie wiem, dlaczego go jakoś tak strasznie utożsamiam z tymi filmem. Skoro no, jest taki ciekawy, Że gdzieś tam mam, ale... mam to, że Peter Jackson wiem, że yy, reżyserował, a, a byłem w święcie przekonany, że on no, są to był jakiś taki wspólny projekt. No ale tak to wygląda, że ja jestem yy, w, w. Mam to zakodowane w głowie. I, I po prostu na, na fali jakiejś tam niechęci do, do tych filmów a skreśliłem Del Toro jakoś tak trochę. Ja mam zawsze ten jego sentymat, ale to właśnie przez tego oryginalnego e, Hellboya i przez drugą część Blade'a. Blade no super był Blade Bo, bo jednak y, y, tylko, że są rzeczy i w, i w Hellboyu i w Blade'ie których on nie mógł zrealizować, ale pojawiałem się Albo w jego komentarzu yy, reżyserskim do, do filmów, o, o nich wspomina. Albo właśnie w Hellboyu jest, kurde, taka super y, długa sekwencja, która została wycięta, y, związana z, tymi, z, z, tam, z tą aleją niesamowitości, nie wiem, z tym, tym takim y, jarmarkiem, mhm. nie wiem, jak to nazwać. I tam była jest. taka walka, w którym właśnie Abe uczestniczył i to w ogóle jakiś, tak mi się to jakoś tak kojarzę. I to, i to było... Kogoś nagrany, ale jeszcze taki bez, bez tych takich dodatkowych efektów specjalnych, tylko no, no było dużo zrobione i, i tego nie ma w filmie, to wycieli zupełnie ten, a to mówię, kurde, świetnie by y, wpasowało się w cały ten klimat, bo by trochę pogłębiło ten, y, ten, ten, ten, ten lore tego świata, wiesz, o te to, o to, o to, mhm. y, no, no, niezwykłe rzeczy, nie? bo moim zdaniem w Hellboyu, no nie, jest, jest niesamowity potencjał, który on się trochę rozmył, nie, bo tam wydaje mi się, że e, chyba Mignola z, z, z Del Toro, oni chyba się poróżnili, dlatego y, Del Toro nie robił już trzeciej części Hellboya i była taka przerwa i te dwa ostatnie Helboje. ja nawet tego najnowszego to w ogóle nie widziałem. Troszkę nie widziałem. I, i, a słyszałem różne opinie, że jest taki średni, ale znowu ja, ja mam niesamowity sentyment do samej postaci Hellboya, ale też jest trochę tak, że to jest przez komiksy no i przez jednak fantastyczną rolę Rona Perlmana mhm. bo on moim zdaniem on jest niepodrabialny on jest jakby urodził się żeby być herbem jego twarz wiesz oni, oni go mogli tylko pomalować na czerwono i dokleić mu te te, te, te, te, te pozostałe po, tak po rogi tak i to wszystko nie nie musieli mu nakładać jakiś A ten wiesz, film już ma ponad 20 tak lat w ogóle to jest takie, jakiś dla mnie to jest taki obłęd. Do eee, no. hmm. tego przyjmującego czasu. I dlatego widzisz, my pewne filmy wspominamy, pamiętamy, a ile będzie takich filmów z tego roku, który my będziemy pamiętać za 5-10 lat. Bo ja nawet nie wiem, czy... Jakby, jakbyś mnie tak zapytał, co zostało Oscara w tamtym roku, to musiałbym się zastanowić i, i powiem Ci szczerze, że nie pamiętam. Wiem, że chyba Koda czy coś dostało dwa lata wcześniej, tak? Czy, czy tam trzy lata wcześniej, nie wiem. Co to stało rok temu Oscara? Jaki film? Hmm. Hmm. I to jest dziura, ale to, to nie wynika z, wiesz, tylko z ignorancji. To też wynika z tego, że, że po prostu yy, filmy już nie mają... Nie... Oppenheimer, dobra, teraz zobaczyłem, musiałem sobie wyugrać. <śmiech> ale wiesz, Wyżre. Oppenheimer, wszyscy się podniecali Oppenheimerem, ale kto tak naprawdę obejrzy tego Oppenheimera, to owszem, eksplozje świetnie wyglądają w, w, w IMAXie, ale to nie jest y, moim zdaniem najlepszy film y, Christophera Nolana, nie? Zresztą moim ulubionym filmem Christopher Nolana to jest The Dark Knight, nie? Ale, ale to jest, jest inna introsość, nie? Więc to jest, to jest ta kwestia, wiesz, że, że moim zdaniem mamy tak dużo rzeczy, że owszem, trafiają się kapitalne, naprawdę warte obejrzenia i dostarczające na wielu poziomach, wiesz, przyjemności pewnie większe niż kiedykolwiek te starsze filmy, ale mamy jakieś takie, takie zbiorowe ADHD i te filmy po prostu po, po miesiącu znikają, znaczy nawet nie, czasami szybciej w kinie, później mają drugie życie na VOD, a później już zapominamy o nim, bo już jest kolejny film, który trzeba iść. kolejny film. I to też jest kwestia tego, że Disney trochę nas załatwił przez przez to MCU i że chodziło się do kina właśnie tylko na te takie duże filmy, że nie było tej mody y, albo zniknęła, przynajmniej wtedy może ona wróci, tylko to jest kwestia tego, że ktoś to musi y, jakby znowu zacząć propagować. Czyli chodzenia na filmy do kina, ale niekoniecznie na takie kin, y, filmy, które tylko w kinie się świetnie ogląda. Czyli wiesz, że musisz mieć y, y, Ogromny obraz, super dźwięk. Muszę ci przerwać. Mhm. Oppenheimer w zeszłym roku na pewno nie wygrał. Bo ja, ty mówisz Oppenheimer, i ja mówię, kurde, nie pasuje mi to, bo ja w zeszłym roku nie byłem na tym filmie w kinie. Eee, byłem dwa lata temu na nim. I ja nie wiem, co wygrał tak, w zeszłym tak, roku. Rację. Ale na pewno czyli, nie Oppenheimer. ja się objechamy dwa lata temu. Czyli co wygrało w 2000? Nie lat? mam tego pojęcia. Nie pamiętam. Masz rację. Ja, ja nie pamiętam. Co, ja nie wiem, czy ten film widziałem. W zeszłym roku na pewno była nominowana druga część Dune. I Dobrze. to wiem na 100%. Nigdy nie zgadniesz. Ja bym nigdy nie zgadł. Anora. Okej, okay, to jest to jakaś jest wersja tej Pretty Woman, tak? Rozumiem, że też mniej więcej w takich klimatach. E, tak? Że to jest. Y, jakaś tam miłość między bogatym facetem, a prostytutką, tak? Dobrze kojarzę? To jest to? Tak, tak, tak, tak, że tak, tak, tak, jakimś rosyjskim oligarchom i... i... Okej. Okay. Który, który się, tak, który, który, który się żeni z, z jakąś anorą właśnie tą prostytutką, tak. Okej. Okay. Także widzisz, ja... Nie wiem, może właśnie to jest jakiś mój błąd, że ja nie znam tego filmu i, i wychodzi... To już moje, moje oderwanie, odklejenie się od tego, co się teraz kręci i co, co jest dobre, ale... Z takich rzeczy, które na pewno widziałem. To znaczy mm -hmm. Dune tak to je tak, ale to, no, rozmawialiśmy chyba o tym, a jak nie to trudno. To, to, no, to, no, mm -hmm. Natomiast wiem, że w zeszłym roku widziałem animację, która wygrała. E, to było Flow. Flow. E, I to było rewelacyjne. No i to, to niestety tyle czasu minęło już. Od, od tego. No smutne. znaczy, Jest jeden film, który, który być może on będzie gdzieś wspominany, ze względu na to, że, że to był powrót taki demi-mur i w A, ogóle. substancja, okej, okay, no. Tak. I ta substancja może być jeszcze ten, ale... No i Duna też myślę, że Duna i, i substancja gdzieś tam no. e, wydaje mi się, że po prostu e, Wilne zrobił adaptację jakiejś tam kultowej rzeczy, która no, może nie dla wszystkich, ale dla wielu ludzi tak. e, jest powieścią jakąś tam bardzo ważną. I mm. no, jest to też e, wysokobudżetowe science fiction, nie? a jednak one, tak. te gatunkowe filmy, one bardziej zapamiętają, zapadają w pamięć niż taka właśnie historia, jak właśnie mówisz, bo, rosyjski oligarcha i, i no mówię, nie, nie jestem na 100% pewien, tak mi się kojarzy, że to, to jest tak gdzieś, Nie, wiem, czy nie coś, teraz tak. czytam, że to, jest, że to jest ta Anora, to tak, nie? Ale, ale co jest w tym filmie takiego wyjątkowego, to, Ten filmie to już nie, nie wiem, nie pamięta. muszę go nadrobić. No, ja nie wiem, czy w ogóle o nim, poza tym, że był, był w Oscarach, to był jakiś taki większy dyskurs, nie wiem, czy tam chyba chodziło e, tylko o ewentualnie, że oni zrezygnowali z osób, które miały koordynować sceny łóżkowe, tak mi się wydaje, że mogło coś takiego być. Tak, A jaka... A kwestia, że robienia z bohatera osoby, która pochodzi z kraju, który, który jest agresorem tak. w wojnie. I to też, też była chyba kwestia taka taka No to, to, to, to, to takie dwa, dwa, ale wiesz, to, to nie ma co się dziwić. Tak naprawdę, e, nie, nie, nie, nie chcę jakoś tam bardzo dyskredytować Oskarów, ale to jest e, w dużej mierze. Konkurs na to, żeby, no bo nie chcę się wierzyć, że ta cała Akademia ogląda wszystkie filmy. Więc to jest nie, bardzo 500%. mocno PR-owo, jak to jest ograne w Los Angeles. i Tam w tych, no to wśród tych ludzi, którzy są w większości, nie? Więc jeżeli, jeżeli to było, nie wiem, jakieś tam dużo pokazów tego filmu, nie wiem, było, było, było jakieś tam, tam, w tamtym miejscu był dyskurs. Na temat Anory, e, to może dlatego oni zagłosowali, nie? Bo niekoniecznie wszyscy oglądali konkurencję, która była nominowana. No ale jest, tak że się zmienia. Na szczęście grom, y, aż tak bardzo to nie grozi, bo takich gier, które się przebijają y, poza poza ten, y, poza wszelkie, wszelkie gatunki y, jest, jest na. Tyle niedużo, że później mamy problem, jak, jak są nominacje, nie i te wszyscy się No tak, no, nie, ale co jeszcze na, to, no, no, na, na listę wrzucić, nie? I wiecz a wiecz taki wie, Fortnite nie może, nie może wygrywać gry roku, skoro już tam jest, ma 10 lat, czy nie. tam idę, nie? więc tak, tak, tak. Ale, ale Expedition 33, to Obscure, wszyscy o tej grze mówią, ona jakby nie, nie zapomniano o tej grze, zobacz, że. I wiadomo, że teraz były te joysticki i ona chyba z, tam zgarnia, z, zgarnęli 7 statuetek. Ja się nie mylę, czy tam w siedmiu kategoriach wygrali. Więc jakby to jest przedsmak, to są te Golden Globy przed Oscarami, więc y, The Game Awards prawdopodobnie potoczy się podobnie. Jest Niemniej y, dużo ludzi obstawia, że, że być może y, dziewkili zachmęci, za, za oczywiście nigdy się to, to nie wydarzy, ale to są te spekulacje. I wygra Hideo Kojima, w jakiejś tam kategorii z Death Stranding na pewno. Znaczy na Więc pewno tak. tak, ale poprzednio Death Stranding nie wygrało Gry roku, nie? I nie wygrał Metal Gear, też nie wygrał. Wtedy co Kojima się nie pojawił na w ogóle, bo nie, nie mógł promować. Pamiętasz, to była taka mhm. sytuacja? Tak, tak. To, to był ten, ten z, z Konami. Konami, Więc Konami wiesz... którym tak wieszczono, że, że to Konami to niedługo po prostu przestanie, oni tylko te paczynko, A zobacz, oni się jakoś zrestrukturyzowali, postanowili obcinać te kupony, i chyba źle na tym nie wychodzą, nie? No, no ten, ten renesans Silent Hill, można powiedzieć, że, że udany, nie? Mm -hmm. No ale to już, wiesz, oni chyba tylko e, Silenta zlecają innym, nie robią. To, to ten ostatni F był, był ich, czy to było też zlecone komuś? Nie chyba też jakaś zewnętrzna... Ale to jest, to jest kwestia tego, że... E, być może to jest, to jest odpowiedź na coś, nie bo oni mogą zlecać i, i mieć większą kontrolę, bo oni nadal mogą mieć tych ludzi takich decyzyjnych, którzy będą pilnować i, i, i pewnie denerwować tych wszystkich twórców, którzy by tam za bardzo chcieli coś od siebie tej grze dorzucić. więc No i też zachowują wtedy jakąś tam decyzyjność, nie? Mhm. Bo, bo z tego co słyszałem, to kwestia na przykład muzyki w Silent Hillu dwójki to była taka, że ten... I, i, Akira Yamaoka? Tak, tak, że on bardzo był taki zaangażowany, nie? że tam nie pozwalał tam chyba Arkowi Rejkowskiemu za bardzo szaleć nie? I, i zbyt jakby no zmieniać pewnych rzeczy. No ale to też jest kwestia tego, że jeśli no twórca jest jakby tego, tego tego dziecka swojego pilnuje, to może za bardzo nie chce. no nie? Ale z drugiej strony ja uważam, że jakieś interpretacje albo remiksy takich klasyków Szczególnie, kiedy gra też jest jakby swoistym no rebootem, nie? Remakem, czymś nowym, to się sprawdzi, bo skoro tak wiele rzeczy zmienili, y, drobnych, to i, i tu mogliby, nie? No, ale to być może mówi o jakichś szczegółach, których się nie, nie znam, albo wymyśliłem sobie, więc też nie chcę za bardzo w to znaczy, wchodzić, ale... też, też, tak w słuchałem jego rzeczy z y, Yamaoki, spoza mm, ścieżek do Silenta i... No tam nie ma, nie, nie wiem jak to powiedzieć, no tam nie ma się jakoś tam, no nie wiem, e, znaczy w ogóle spoza jego muzykę, spoza tego co robił do gier, bo on robił jeszcze do, o ile dobrze pamiętam, do medium, nie wiem czy to było jakieś tam niewielkie kompozycje, czy to była jakaś większa współpraca, do cyberpunka Runners robił, do tego anime, mhm. e, gdzieś tam współpracował z Grasshopper. Nie wiem, przy, przy dokładnie teraz, w których grach, ale, ale to pamiętam. Ale słucham jego albumów, no to tak powiem szczerze, nie chcę tam umniejszać jego, jego talentowi, ale tak, tak ten, ten Silent dwójka i, i wyszedł mu no, najlepiej. No i mhm. cała reszta to nie. Tak. Z tego, co sobie przesłuchałem w tamtym okresie, gdzieś się tam zasłuchiwałem w muzyce Silent'a, no to, to nie było nic specjalnego. I jak sobie tam wejdzie się pewnie w jego filmografię, czy tam dokonania jako, jako kompozytora, to, to poza tym Silent'em i specjalnie e, znajdziemy cokolwiek. No może się teraz mylę, ale tak naprawdę mi się wydaje, że tam, tam poza grą z Hopperem i Silent'em tam nie będzie za dużo rzeczy. To nie jest jakiś e, super płodny i wszechstronny kompozytor. Więc nic dziwnego, że też tego go tak pilnuje, bo to jest jego najlepsze dokonanie, nie? No tak, tak, tak, tak. No to, drogi Rafale, no mam nadzieję, że, że gry nie podzielą losy, losów filmu, jeśli chodzi o, o, o, o, ten, o ten przepych, mimo, że jak słyszymy, ile tych gier powstaje dziennie i jak, jak wiele się pojawia, właśnie czy na Steamie, czy gdziekolwiek, no to, to gdzieś w jakimś takim kierunku to idzie, ale e, no bądźmy tej dobrej myśli, bądźmy, że że, że gry nadal będą tym takim e, medium, które, które potrafi zaskakiwać, potrafi nam się e, w tych, tych naszych pamięciach jakoś tam odbić, że będziemy te wszystkie gry wspominać właśnie jak wspominamy, czy Dishonored, nie, po latach, czy jakieś Bioshocki, czy kranzisy i tak dalej, i tak dalej, Fallouty, i, i, i to będzie, to będzie piękne. No bo w przyszłym tygodniu są e, The tak? Game Awards, więc pewnie się usłyszymy po, po rozdaniu, nie? Tak, tak, no będzie trzeba skomentować. Mam nadzieję, że, e, że w tej najważniejszej kategorii tutaj e, będzie bez zaskoczeń, aczkolwiek jeśli chodzi o inne, to jestem bardzo otwarty na, na wszelakie, wszelakie zaskoczenia. E, zaskoczenia, bo uważam, że i Kingdom Come Deliverance 2 z tego, co, co, co, co, co widzę, obserwuję i, i ten, no to tej grze się na pewno należy za najlepsze RPG, tak mi się wydaje. I, i tak dalej. No ale no zobaczymy, zobaczymy. To będzie na pewno ciekawa gala. No i też liczę na to, że tam się pojawi dużo, mnóstwo fajnych rzeczy, jeśli chodzi o zapowiedzi. Że, że zaskoczą na czymś. Że, że pojawią się jakieś konkretne daty, jeśli chodzi o, np. przykład, nie wiem, na 4 albo coś. Więc, więc to na pewno jest... No, ja mam jakieś takie nadzieje, ale nic nie będę przewidywał, nic nie będę obstawiał, bo, bo nie jestem hazardistą, jak już mówiłem. Dziękuję Ci serdecznie, Rafale, za ja ten odcinek uzupełniający. Ja myślę, że w końcu udało nam się te wszystkie gry, które, o których chcieliśmy powiedzieć, nie? Powiedzieć. Bo, czy jeszcze Ci jeszcze jakoś tam na, na kolejne odcinki została z tych, z tych Twoich takich tytułów, które, które, które masz? Jak no. masz, to tylko powiedz, że tak i, i, i zostawimy tutaj naszych słuchaczy. Coś tam, no tego, tego Lice of Pi, no przecież chyba to jest trzeci, trzeci podcast z rzędu, o którym o nim wspominam. No, może... to, jest, to jest gra, którą niedawno przyszedłeś, tak? Czy, czy... Ja jeszcze go nie skończyłem. Ja Aha. jestem. Ja, ja zostawiłem Lice of Pi dla Bastelara. Mhm. Także wiesz, tam, tam się poodkładało po z... Musiał, znaczy wiesz, ja mogę się o tej grze, nie, nie sądzę, że tam się coś, coś zmieniło, nie? nie mhm. ja mogłbym na przykład dzisiaj jeszcze o nie mówić, ale no, przypomnę sobie, może ją skończę. W każdym razie, no nie jest to e, coś, co by mnie jakoś rozpalało, ale to jest coś, co zalega i... I, I wypadałoby o tym wspomnieć, bo mówię, chyba na podcaście, na fancie nie mówiliśmy o... Ale ty nie mówisz ani... Nie, nie, nie ja tylko ja kiedyś demo spróbowałem i się... Nie też że się odbiłem, co po prostu... Jak, jak lubię gry, gry są zlajkowe, -like to, to ta mi gdzieś w demie nie podeszła i nigdy też nie odważyłem się się potem. No ale to może, jak, może mnie przekonasz, jak będziemy rozmawiać o tym przy następnej okazji i, i się zmieni. I tak słowo na koniec, myślę, że, że bonus. Tak po prostu, bonus. Hashtag bonus. Kto z, do końca wysłysza to, dajcie proszę znać w komentarzu z hasztagiem bonus. Pamiętajcie, żeby komentować, polecać znajomym, yy, szerować na, na wszystkich waszych social mediach. No i co? Drogi Rafale, słyszymy się za tydzień. Dokładnie. Cześć.